Przypomniałem sobie, dzisiaj istnieje zespołu Garbage, hmm. ich album Strange Little Birds, bardzo mi przez jakieś 15 minut siedział w głowie i potem wspólnymi siłami z kolegą próbowałem sobie przypomnieć, co to za zespół i jaki on miał. A co najśmieszniejsze, to ja tego zespołu, mam zapisany jeden jego utwór, no jakby mój sposób katalogowania muzyki jest taki... Mhm. że mam po pierwsze playlisty z rzeczami, które słucham w całości, co mhm. z zwyczaj albumy, mhm. mam playlisty zespołów, których nie lubię albumów w całości, ale mam ich ulubione utwory, do których lubię często wracać. Społów takich jak Metallica, The Who, Rolling Stones, tak, Radiohead, gdzie po prostu nie mam żadnego ich albumu, ale lubię zawsze mieć dostęp, jakby na przykład nagle w drodze, w podróży, w metrze miał ochotę posłać jakiegoś ich utworu, to to mam właśnie playlistę z tego złożoną. Mhm. Natomiast z takich artystów, których nie słucham, do których nie wracam za często, robię sobie po prostu playlistę na Spotify, gdzie tam mam trzy playlisty, Completed, On Hold i Dropped, bo nie miałem pomysłu na ich nazwy, więc sobie z mojej z anime lista wziąłem mhm. i po prostu tam kategoryzuję, jak myślę sobie, dobra, nasłuchałem się tego zespołu na teraz, ale być może kiedyś będę chciał do niego wrócić, to wrzucam właśnie do jednej z tych playlist i Niezależnie od tego, czy to jest zespół, na którym miałem mega zajawkę i słuchałem długo, to wrzucam go do Completed. Jak miałem zespół, który wydaje, nadal jest dla mnie interesujący, ale widzę, że na przykład, że od miesiąca już wisi w mojej jakiejś tam playliście do odsłuchania później, a ciągle się za niego nie zabrałem, to stwierdzam, że a nie podoba mi się, na razie wrzucę go do On Hold. A jak po prostu stwierdzam, że kurczę, to jest ciekawostka, ale nie chce mi się tego słuchać, to wrzucam do Dropped. No i właśnie garbage miałem tam w tej liście Completed, ale i miałem ich kawałek, I think I'm Paranoid, uh -huh. który był tam w rok będzie, czy tam. Tak, w rok będzie chyba. I on jest w dużo innym stylu ich, niż ich nowa muzyka, więc po prostu posłuchałem go i kompletnie skojarzyłem, że to jest ten sam zespół. <laughs> więc no to jest moja przygoda dzisiejsza. Hitboxy i frame, odcinek trzeci. Siema, co tam, jak życie? Ja jestem Hirio i nie znoszę, kiedy wleję do czajnika za dużo wody i muszę ją potem odlać, zmarnować, wylewając do zlewu. Ja jestem kot i lubię mówić zabawne rzeczy, ale żadna mnie nie przychodzi do głowy. Co się zdarza. Co wywołuje we mnie rozpacz. Uwielbiam rozpacz. Rozpacz jest motywem przewodnim. Słyszałem, że w japońskich bajkach ostatnio. Tak. Ja lubię przestawiać konstrukcje w języku polskim i łapać się na tym dopiero kiedy kończę zdanie. Ja lubię mylić słowa w mowie i piśmie, bo czuję się wtedy jakbym kompletnie idiociał i ogólnie tracił zdolności umysłowe. Mylenie słów w mowie i piśmie brzmi jak bardzo szlachetna cecha. Potrafisz to ubrać w szlachetne słowa. Cieszę się, że chociaż tyle jeszcze potrafię. Jak, jak ci minął weekend, Hiriu? Robiłeś coś ciekawego? Słyszałem, że było jakieś fajne wydarzenie. Byłem na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Ja też. I brałem czynny udział w jego organizacji. A przynajmniej, żeby doprecyzować, w organizacji Fighting Games Challenge 2016 czyli turniejów bijatykowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Comics i Gier w Łodzi. A powiedziałem, wydałem z siebie na początku potok dźwięków kojarzonych z smutkiem i rozpaczą, bo spałem w ciągu ostatnich trzech dni jakieś sześć godzin. Może siedem już. Więc nie czuję się najzdrowiej. Ale sam event bardzo fajny. Jak tak? się bawiłeś z perspektywy uczestnika? Nam no, Był syf, ale było też git. Mm, słyszałem, słyszałem. Owszem, że bywa syf, ale zawsze jest git. Zawsze jest git. Tak, tak. Dla tych z Was, którzy kompletnie się nie orientują, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier odbywa się od 27 lat? 7. I... Generalnie zaczął się jako sam festiwal komiksu, gdzie po prostu były to targi, gdzie można było dostawać komiksy, z czasem zaczęto zapraszać autorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Potem doszła ta część growa. Nie pamiętam, jak to wyglądało na początku. W tej chwili wygląda to głównie tak, że są turnieje w gry. No tak. Najpierw były to takie stricte targi, potem takie, taki poważny konwent, powiedziałbym. Taki Comic Con Polski. Tak. No i w końcu stało się to festiwalem już wielo subkulturowym. Tak, jest nawet mały kącik mangi z takimi typowo panelami mangowymi, gdzieś tam w sali zamknięty z tyłu, żeby nikt tam przypadkiem nie trafił. Za bardzo grubymi, betonowymi ścianami. Chciałbym żartować. Ja nie, ja jestem bardzo zadowolony, <śmiech> że nie żartuję. No tak. Ja się świetnie bawiłem organizując turnieje, skupiłem się jako część ekipy Street Fighter Polska powiedzmy na poprowadzeniu całego turnieju Guilty Geera Xarda Revelatora i postawieniu streama, który można obejrzeć na moim YouTube'ku. YouTubek GX Stream, on jest aktywny, wrzucam tam rzeczki. Zdążyłem właśnie przekodować całe archiwum 3,5 godziny. Turniej nie był jakiś duży, na 12 osób łącznie. Ale, Ale mieliśmy kilku zagranicznych gości, co było fajne. Tak, tak, tak. Pojawił się jeden gracz z Holandii, pojawił się też jeden gracz z Rosji. Co jest to tyle ciekawe, że w zeszłym roku przyjechał zupełnie inny gracz z Rosji i wygrał ten turniej, jeszcze w Exarda Sina, a teraz przyjechał jakiś jego znajomy dalszy, który przyjechał głównie na Street Fighter 5, oczywiście turniej będący częścią Capcom Pro Tour, ale zgarnął Guilty Gear po tym, jak trochę mu nie poszło w Street Fighterze. No, tak naprawdę nie ma chyba zbyt wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia o tym turnieju, raczej jakieś nasze wewnętrzne opowieści, historie, więc nie wiem na ile coś, co można tak szerzej opowiedzieć. Ja wiem, zawsze możemy dać znać, że było całkiem dużo osób, tak? Owszem, trzeba wziąć pod uwagę, że całe wydarzenie rozpisane było na cztery turnieje. Był Guilty Gear, był Street Fighter 5, był Tekken tak Tournament i Mortal Kombat X. Ale i tak jestem naprawdę zadowolony i byłem wtedy zadowolony widząc całkiem dużo ludzi stłoczonych wokół wszystkich tych stanowisk. No tak, to było fajne. To jest jedna chyba z największych turniejów ostatnich lat. Tak, no to już jest taki standardowy, duży turniej w Polsce i dobrze jest widzieć, że w tym roku też zebrało się tam sporo luda. Wiadomo, że w Polsce głównie Tekken i Mortal przyciągają graczy, ale... Przynajmniej Street i Guilty przyciągają ludzi, którzy siedzą i zdecydowanie grindują w te gry, starają się jakoś rozwinąć. No zawsze fajnie jest popatrzeć na tych ludzi, pogadać, poznać jakichś nowych. Wydaje mi się, że to był największy turniej w Street Fighter w Polsce i że to był największy, najwięcej było zagranicznych graczy w historii jakiegokolwiek turniów w bijatyki w Polsce. Na pewno był to największy turniej pod kątem takiego ogólnego prestiżu i poziomu rywalizacji, no mieliśmy MOV z Japonii, więc tak. nie ma w ogóle o czym dyskutować. O takiej tym skali graczy chyba nie mieliśmy jeszcze nigdy. Tak, no Luffy przyjechał z Francji, Evo Champion w końcu, Ryan Hart też całkiem sobie dobrze radził. No, no, no i nie, nie wspominam, bo on często u nas bywał na turniejach w Tekena. No ale mi, miło go widzieć z powrotem. Plus jeszcze ekipa francuska miała całkiem niezłą reprezentację z Mister Crimsonem, bardzo sympatycznym zresztą z którym miałem okazję trochę pogadać. W Wielką Brytanię reprezentował jeszcze problem X, z którym też miałem okazję chwilę pohangoutować, za przeproszeniem. <grym> I naprawdę fajnie się, fajny klimat miało, miało całe to wydarzenie. No minus ten fakt, że nie dość, że spałem te trzy godziny, zanim do niego usiadłem, zanim przyjechałem do Łodzi, to jeszcze w dodatku nie mogłem nic zjeść, bo zdecydowałem się w swojej bezkresnej głupocie zamówić Chińczyka, który został nam dostawiony w białych, tekturowych, tam plastikowych opakowaniach, i zanim dobrałem się do swojego jedzenia, musiałem je odstawić na chwilę na bok. Przyszła obsługa, stwierdziła, że to jakieś śmieci i wrzuciła do kosza pod moją nieobecność. Takie rzeczy się dzieją. No, dzieją się, ale byłem smutny, nawet bardziej na marnowanie jedzenia niż na fakt, że sam nic nie zjadłem. Hmm. No, wskoczyłem też na komentatorkę na streamie Street Fighter 5, co było chyba większym błędem od zamówienia um, Chińczyka bo nie wiem, no, no nie jest to zła gra ja wiem, że ona ma swoje dobre strony gadałem z graczami, którzy siedzą i, i spędzają nad nią masę czasu i rozumiem zupełnie ich poświęcenie ale mimo wszystko, kiedy już doszliśmy do tego etapu top 8 i wszystkie mecze były do trzech wygranych rozgrywane ciężko było się hajpować za każdym razem hmm. no to tutaj jest takich może komiksowych jeszcze blanderów Wspomnę o tym, że jednym z moich ulubionych punktów na każdym festiwalu komiksu w Łodzi dotychczasowym, bo byłem na tej imprezie już od pięciu czy sześciu lat. Yy, co się od pięciu czy sześciu lat jeżdżę na nią co roku. I jednym z moich ulubionych punktów za każdym razem było stoisko z poznańskiego sklepu Multiwersum, które sprowadza komiksy z zagranicy. I przy okazji MFK zawsze mają bardzo fajne oferty. Mhm. Typu, że biorą cenę zakładki w dolarach i mówią, że a to u nas kurs będzie tam na przykład 3 zł za te, za zeszty z tej półki, 2,5 z tej, a 2 z tej. Mhm, Więc no są tak. to no obniżki 30%, ten 2 zł to w sumie prawie 50% już w tej chwili. No tak. Więc są to bardzo fajne ceny, tylko że no w tym roku ich nie było. Z tego co się dowiedziałem zaszła drama o to, że yy, że organizator MFK zażądał od nich w tym roku wyższej więcej pieniędzy za wypożyczenie przestrzeni, mm -hmm. na co sklep się oburzył. Stwierdził, że, nie, że jest to niczym niepodyktowane, ta podwyżka ceny. Ale nie mamy oficjalnych potwierdzeń na to? Multiversum pisało chyba post na Facebooku. Aha. Natomiast przyznaję, że nie zagłębiałem się. Usłyszałem w rozmowie i uznałem, że źródło było na tyle wiarygodne, że... Że nawet nie miałem, nie czułem potrzeby sprawdzania, czy na pewno tak jest. Jasne, jasne. No nie, co by nie gadać, to mamy w Polsce bardzo dużo różnych ludzi zainteresowanych komiksami, zainteresowanych grami, mangą i tak dalej. I akurat ten festiwal, międzynarodowy festiwal komiksu i gier jest świetnym miejscem dla wszystkich. To jest taki. To jest taki festiwal, gdzie naprawdę każda osoba może pójść. To nie jest tak jak z mangowymi festiwalami, znaczy tymi konwentami, że trzeba jednak być mocno w tych klimatach, żeby się tam dobrze bawić. O, to prawda. Z dosyć otwartym umysłem wchodzić i tak dalej. Chyba, że też po prostu to bardzo lubicie i też w tym głęboko siedzicie, no ale wtedy chyba nie musimy was zachęcać. No, no tak, jak <śmiech> najbardziej. Właśnie ten festiwal komiksu i gier jest taki bardzo otwarty, oferuje różne rozrywki na różnym takim poziomie zaawansowania. Można się przejść na jakieś panele twórców gier, twórców komiksów, złapać jakiś autograf, złapać jakieś promocje, sam mówiłeś, a przy tym wystawia się też dużo osób z własnymi robotkami. Mamy małe wydawnictwa oferujące zupełnie nieznane komiksy, mamy ludzi robiących jakieś pluszaki, jakieś medaliki, pamiąteczki, ale też takie dosyć ładne, zazwyczaj nieźle wykonane, no i oprócz tego mamy też turnieje, ale i strefy wolnej gry są zazwyczaj oferowane, a jeśli nie, to jakieś stanowiska na przykład z prezentacją VR-ową albo jakimiś specjalnymi gamingowymi fotelami też mhm. zauważyłam. Prezentacja za zaawansowanych procesorów Intela była nawet. Znaczy, no, natomiast nie jest tego dużo, to nie mhm. jest zdecydowanie event nastawiony na to w porównaniu do, nie wiem, choćby Good Games Week, na którym byłem tydzień temu które nie było wcale eventem dużym, ani szczególnie udanym, to mhm. mimo to w Łodzi jednak widać, że to nastawienie na tych wystawców, sprzętu i gier jest dużo mniejsze. Że jednak chodzi przede wszystkim o targi, o sprzedawanie komiksów, o spotkania z twórcami. No i właśnie o te turnieje, które są takie trochę odłączone od siebie, ale można bez, bez problemu przyjść i na jedno i na drugie. Tak, ale to jest właśnie plus tego wydarzenia, że możesz sobie przyjechać i po prostu uszczknąć po trochu z każdej strony. Tak, to prawda. Mhm. No, to tak tyle z naszej relacji. Ja zapraszam zdecydowanie na wszystkie festiwale komiksów w Łodzi. Jeszcze nigdy nie był nieudany żaden, na którym byłem. Zawsze jest git. I w przypadku organizatorów łódzkich, tych, w sensie organizatorów całego dużego festiwalu, nie ma syfu. No, no, no, nie powiem. Zresztą ogarnięcie takiego wydarzenia to też jest tytaniczny wysiłek, nie mhm. możemy ściemniać, że nie. I jedno co powiem to właśnie, że zawsze im się udaje, przynajmniej od tych pięciu lat, kiedy ja jeszcze, bez większych fakapów. Mm -hmm. Zdarzy się jakieś potknięcie, zdarzy się jakiś problem. Gdzieś czegoś brakuje, coś musi być, a czegoś nie ma. Ale nigdy nie było tak, żeby poszła jedna wielka akcja, na którą wszyscy by pamiętali dane wydarzenie. Szczerze mówiąc to mi nie przychodzą do głowy żadne fuck upy. Mhm, mm mhm. Mm Wszystko jest na miejscu i mm -hmm. to jest bardzo fajne. No, znaczy no, niczego innego nie spodziewałbym się po tak dużym, i już jednak z tradycjami festiwal. No wiesz, tak to jest, a potem przyjeżdża Straż Pożarna i ups, proszę wyjść, zamykamy event. A gdzie tak by było? Bodajże w zeszłym roku na jednym z większych amerykańskich turniejów Smash. Smasha. No, no to turniej w Smasha, no, porównujesz festiwal europejski, wiesz, kulturalny, wspierany przez miasto z jakimś tam turniejem w gierkę, w hotelu. No wiesz, tutaj parę tysięcy osób, tam parę set osób, to też jest skala, gdzie nie ma większej różnicy, trzeba mm. ogarniać. Nie, wydaje mi się, że to nie są wydarzenia porównywalne. No nie. Bardziej porównuję to, co się może wydarzyć. Wiesz, nawet jeśli przygotowałbyś się doskonale, to na tego typu alarmy się nie przygotujesz, bo się zwyczajnie nie da. No tak, to prawda. No, Ale nie było takich problemów. MFK jest bardzo solidne za każdym razem i nie ma co gadać. No dobra, to pogadajmy o czymś innym. Pogadajmy mhm. o gierkach, w które graliśmy przez zeszły tydzień. Uh -huh. Jedną z nich, zacznę od siebie... <laughs> ależ bardzo proszę nie, nie, nie krępuj się, ja posłucham dziękuję e, grałem w gierkę Fryderyk Chopin Resurrection of Music hmm, o czym jest ta gra? jest to gra rytmiczna z kawałkami Chopina Okej. Okay. grę stworzyło polskie studio Aha. jest to gra oryginalnie wydana na urządzenia Apple, e, iPhone'y i iPady i została przeportowana na Steam. A może została robiona w tym samym czasie, ale nie wydaje mi się, bo interfejs jest typowo komórkowy. Mm -hmm. No i sterowanie w tej grze jest, wygląda tak jak w podaże w TapTastic, czy jednej z tych Tap, Tap Revenge, no jednej z tych gier właśnie na rytmicznych, najbardziej znanych na komórki, czyli mamy nutki, które lecą z góry na nasze klawisze i musimy je wciskać w rytm. I w przypadku PC-a wygląda to tak, że mamy dwie możliwości sterowania. Możemy albo myszką po prostu przesuwać po tej klawiaturze i klikać klawisze jak nam wygodniej. Aha. Ale są też przypisane normalnie do klawiszy na klawiaturze. No tak, nie wyobrażam sobie grania w tego typu gierki na, używając myszki. Ale właśnie tak grałem. Okay. To było dla mnie dziwne. Bo, znaczy, nie było to aż tak dziwne, bo jak wiesz gram wosu, czyli grę, która jest właśnie grą rytmiczną polegającą na tym, że trzeba szybko przesuwać myszką i w odpowiednie miejsca na ekranie i jeszcze stukać w rytm. I w tym przypadku, no, było to zdecydowanie prostsze, no, bo te cele się nie poruszały, jakby te klawisze cały czas były w miejscu, przeciwnie przeciwieństwie do osu, gdzie musimy zobaczyć kółeczko pojawiać tam, nie wiem, pół sekundy przed tym, jak musimy je kliknąć i musimy po prostu w tym czasie przesunąć. No tak, ale osu jest dostosowane pod bycie kontrolowanym myszką. Tak, natomiast Na... mówię o samej zasadzie, że przesuwanie myszką w rytm wcale nie jest takie trudne, że tylko próbuję jakby to zobrazować, bo w praktyce też o to chodzi, że jak grałem w tą grę to przyzwyczajeni się do tego, które klawisze odpowiadają białym, a które czarnym i no w sumie tyle no. bo to było zrobione tak, że w dolnym rzędzie klawiszy jest ASDF i to były białe klawisze, a czarne były kontrolowane WR. i podejrzewam, że da się to przestawić, natomiast no dla mnie było to kompletnie nieintuicyjne i mając po prostu możliwość klikania myszką, wolałem tak robić no tak, to sterowanie brzmi bardzo nieergonomicznie do gry rytmicznej. Ale to, do czego ja piłem, no to jest kwestia tego, że jak brzmi muzyka Chopina plus minus każdy z nas się orientuje. Wyobrażam sobie, że odtwarzanie jej za pomocą instrumentu, który pozwala tylko na punktowe trafianie w te nutki, musi być bardzo trudne, bo jednak fortepian jest zaprojektowany pod dwie dłonie. Ale to, no ale wiesz jak to jest, to jest tak jak w gitarze, Hero, że nawet jeśli... W prawdziwym, na prawdziwej gitarze nutkę, jak nutka jest powiedzmy grana na jak akordem, to w Gitar Hero musisz wcisnąć dwa przyciski. No tak, ale spodziewałbym się, że w Gitar Hero, jakbyś miał klikać myszką nutki, to byś się pokroił. Czy ja wiem? Ciężko im powiedzieć. Aż teraz jestem ciekawy, czy jest taka gra, która pozwala na to w jakiś tam sposób. W każdym razie, mhm. e, całe fabuła tej gry jest taka, że Kurczę, problem w tym, że ja skipowałem scenki, więc Ach. mam bardzo mdłe wyobrażenie o tym, co tam chodziło. Ale wydaje mi się, że duch Chopina pojawił się w dzisiejszych czasach i jakoś ratował świat, tocząc pojedynki muzyczne z muzykami na całym świecie. To brzmi jak materiał na całkiem nie najgorsze anima? A problem w tym, że gra jest bardzo prosta graficznie, animacje są bardzo sztywne, jest to typowa gra na komórki. Interfejs jest prosty, niezbyt ładny, efekty są przeciętne, animacje i jakość rysunków. No nie jest tragiczne, ale nie jest to zupełnie nic specjalnego. No ale wiadomo, że siłą gier rytmicznych nie jest grafika, tylko muzyka. W tym przypadku mamy do czynienia z klasycznymi utworami Chopina, ale wykonanymi w aranżacjach najróżniejszych. Czyli mamy tu reggae, muzykę celtycką, mamy tu jakąś e, najróżniejsze jakieś gatunki elektroniki i mówię, każdy kawałek jest w jednym z tych gatunków i cała zabawa polega na tym, żeby no właśnie grać, poznawać te no, klasyczne kompozycje w nowej formie i grać je. To z kolei brzmi jak niezły koszmar. No ja nie mam takich uprzedzeń. Szczerze hmm. mówiąc nawet no, lubię takie adaptacje, lubię bardzo... E, Serial Finals i Ferb robił coś takiego, że co Aha. odcinek zmieniali jakby gatunek muzyki i że w każdym odcinku był jeden utwór muzyczny i za każdym razem był w kompletnie przeróżnym gatunku, Aha. więc kiedy zaczynałem oglądać ten serial to byłem tym zachwycony, po prostu nie oglądałem nawet całych odcinków, tylko same kawałki sobie słuchałem, bo one zawsze były takie, bardzo starały się korzystać z jak największej ilości, no nie chcę powiedzieć klisz, ale tropów danego, najbardziej charakterystycznych cech danego gatunku. Chciałbym być takim typowym przedstawicielem danego gatunku, więc to pozwoliło mi poznać bardzo szerokie spektrum muzyki. I tak samo tutaj mamy do czynienia z kompozycjami, które są bardzo podobne, no bo wszystkie są jednego artysty, ale zaglane bardzo różnymi instrumentami, z bardzo różnym tempem. No, głównie instrumenty się tutaj zmieniają. Widzę sens w takim podejściu do tematu, ale jestem zdania, że muzyka klasyczna nie powinna być przerabiana na inne gatunki, po prostu dlatego, że z takiej przeróbki ona nic nie może zyskać. Może być po prostu ciekawa, może być ciekawa w tym sensie, że zaprezentuje Ci coś, co znasz w inny sposób. Ale nowa kompozycja nie będzie w żaden sposób lepsza, nie zaoferuje Ci lepszych, pełniejszych wrażeń muzycznych. Jest inna. Czy jest lepsza, czy gorsza? No, pewnie nie jest lepsza. To zresztą to nie są też jakieś tam, wiesz, super znani artyści interpretujący Chopina, tylko jacyś tam szczerze mówiąc, nie wiem, które było, czy to były jakieś nieznane zespoły, czy to byli jacyś twórcy, twórcy, czy jacyś ich znajomi. Nie orientowałem się. Natomiast nie były to jakieś niesamowite Aranżacje. Po prostu taka muzyka Chopina w różnych stylach. Ale spodziewam się, że nie było żadnego koszmarku typu techno remix, nie, no tak. piratów z Karaibów. Znaczy, no mówię, były przeróżne jakieś gatunki elektroniki, Aha. z czego ja się kompletnie nie orientuję w muzyce elektronicznej, więc ciężko mi było ocenić, który z nich jest koszmarem, a który z nich jest dobry. <śmiech> po prostu wszystkie mi brzmiały bardzo podobnie. Jasne. No, więc to jest gierka, w którą zagrałem. Nie jestem nią zachwycony. Spędziłem przy niej godzinę i w ogóle nie miałem jakiegoś takiego zacięcia, żeby wrócić do niej i tam próbować masterować wszystkie utwory. Zagrałem każdy na hardzie, tak przynajmniej, żeby zaliczyć i móc przejść do następnego utworu i na tym przerwałem swoją zabawę. Nie jest to gierka wybitna, jest to gra na komórki, która została przerabiana na Windowsa i widać ten rodowód komórkowy dość mocno, zwłaszcza, że no nie, wam po prostu widać go dość mocno. Tyle myślę, że mogę powiedzieć bez jakiegoś tam przekłamywania. Jasne. No, wspomnę jeszcze o Rayman Origins, o którym mówiłem tydzień temu. Nadal grałem tylko w demo, natomiast wróciłem do niego, ponieważ e, za pierwszym razem przeszedłem je tak na, na szybko, po prostu żeby jak najszybciej przejść wszystkie poziomy a tym razem postanowiłem, że chcę go wymaksować i zrobić wszystko, co w nim jest, zebrać wszystkie znajdźki i tak dalej. Ja nie jestem graczem, który to robi w grach normalnie, które kupię, bo zazwyczaj no, gry mi się szybko nudzą, nie mam dużo cierpliwości, więc jak już zagram w grę daną, powiedzmy, te 8-10 godzin, to nie mam jakiegoś zaparcia, żeby drugi raz przechodzić przez te same poziomy, żeby często powtarzać te same akcje, tylko po to, żeby na przykład na jednym poziomie zobaczyć jeden nowy element, nie mam ochoty zagłębiać się w każdy zakamarek i szukać, więc nie mam zupełnie takiego instynktu. Natomiast jeśli gra jest bardzo krótka, jeśli jest bardzo zwarta, albo jeśli mam po prostu do czynienia z demem, to, to jak najbardziej mnie to pociąga. No bo zazwyczaj takie powiedzmy na przykład godzinne demo nie jest w stanie zaspokoić mojej potrzeby na grę, no bo nie po to jest stworzone, jest stworzone po to, żeby ich sprawić, żebym chciał więcej. No. no i często jest mi też w stanie samo z siebie więcej dać, pozwalając mi je wymaksować. No dopiero po tym jak już to zrobię, no to zapewne zabiorę się za główną grę. Natomiast wspominam o tym dlatego, że przy pierwszym przejściu kompletnie mnie ominął element tutoriala, który tłumaczy nam, że możemy złapać ekran i rozciągać go, żeby przybliżać albo oddalać. Aha. Czyli mój jedyny uwaga, którą miałem w zeszłym tygodniu jest kompletnie nieprawdziwa, niesłuszna, i gra została jak najbardziej przemyślana pod tą konsolę. Mhm. Więc chciałem wam o tym powiedzieć. A swoją drogą to przypomniałeś mi o złotych czasach posiadania PlayStation 1 i kupowania oficjalnego polskiego PlayStation magazynu, gdzie dorzucane były płytki z demami. Też tam byłem. Trzeba było te demka przechodzić raz po razie, bo się nic innego nie miało. Byłem tam. O, cudowne. Najwięcej czasu chyba spędziłem z demkiem Jade Cocoon, bo... Był to RPG, który miał, który miał stanowić taką swego rodzaju odpowiedź na popularność Pokémonów, tylko na konsoli Sony. Oczywiście był dużo prostszy i te projekty potworków, które się łapało, nie były też takie może przemyślane, jak w, szczególnie w pierwszej generacji Pokémonów. ale miał ten element, że się łapie potworki, trenuje się je. No i oczywiście, żeby wyrównać te braki w projektach, to się je też łączyło. I zgodnie z jakimś dziwnym algorytmem, efekty były poniekąd losowe, biorąc część cech fizycznych z obojga rodziców. Mhm. Myślę, że później sprawdziłem i chyba jakiś, jest jakaś prawidłowość konkretna i można to tak rozpisać w tabelce, co wyjdzie z czego... Ale jak się o tym nie wiedziało, jak się było dzieciakiem, to tak fajnie, za każdym razem coś nowego. Oj, to było demko, które replayowałem wiele razy. Jak ja w nie grałem, to jeszcze kompletnie nie znałem angielskiego, więc... Oops. Więc pamiętam tylko dochodzenie do takiego elementu, gdzie nie wiedziałem, co dalej robić i zastanawianie się, czy to już jest z demka, czy po prostu jeszcze coś mogę zrobić, tylko nie wiem co. Mhm. I bieganie w to i z powrotem, próbowanie interaktować ze wszystkim po kolei i sprawdzać, czy coś się jeszcze da. Mhm. E, opowiem wam jeszcze o jednej grze, zanim przejdziemy do twoich. Ace Attorney Spirit of Justice. A w drodze do naszego studia nagraniowego zrobiłem sobie kilka notatek. Wspominałem o tej grze tydzień temu, przy czym wydaje mi się, że wtedy zagrałem w nią dopiero kilka godzin. Nie pamiętam, czy w ogóle skończyłem pierwszą sprawę. Wydaje mi się, że drugiej na pewno nie skończyłem, a być może zacząłem. Teraz jestem już po czwartej, już zaczyna się piąta, jestem już tam kilka godzin w niej i... Ta część bardzo mi się podoba. Do tych, którzy kompletnie nic nie wiedzą o tej serii, seria Ace Attorney polega na byciu adwokatami sądowymi i toczymy rozprawy, w których musimy udowodnić niewinność naszego klienta, zazwyczaj w, w sprawie morderstwa. Tak się jakoś złożyło, że jest to temat najciekawszy, o którym tworzy się najciekawsze sprawy, albo najłatwiej było skonstruować system gry wokół właśnie tego typu spraw. Pozwól, że zapytam. Przeszedłeś już kilka gier z tej serii, prawda? Wszystkie. Okej. Okay. Czy była kiedyś sytuacja, że okazywało się, że jednak koleś jest winny albo, że nie należało go bronić? Nie, chcę zdradzać. A, okej, okay, okej. Okay. No to te poprzednie części miały zaskoczenia, w tej części też nie chcę mówić, A. bo trochę się ta formuła zmienia. Natomiast chcę mhm. powiedzieć o tym, co mi się w tej serii najbardziej podobało i co mi się przestało w niej podobać, bo jest to seria już dość stara. Pierwsza część wyszła jeszcze bodajże na Gameboya Advance, przy czym ta część nie wyszła chyba na Zachodzie w ogóle. Więc my, Zachód, poznaliśmy ją dopiero z Phoenix Wright Ace Attorney, yy, kiedy wyszła na DS'a. I cieszyła się ogromną popularnością. Do dziś jest chyba najbardziej lubianą na Zachodzie serią Visual Novelek. Obok yy, później jeszcze Zero Time Escape i Run, natomiast tej Attorney chyba jako że zgrał Capcommon, to jest też najbardziej. największy kult ma. Musimy zrobić przerwę. Zobaczcie, oh Mówiłem o pierwszej części Saturnii, mówiłem o Naganalpie, mówiłem o Zero Escape. I generalnie pierw, pierwsze trzy części są takim złotym standardem. Są w pełnym sensie zamkniętą trylogią, do której twórcy postanowili potem robić kolejne części. Najpierw dostaliśmy Apollo Justice, które było czwartą częścią serii, które postanowiło, e, że żeby się nie znudziło, żeby odświeżyć trochę cały, jakby, ge, całą serię, to po prostu wymieniło całą jakby e, garzę bohaterów. Prowadziło mnóstwo nowych postaci, stare zmieniły trochę swój wizerunek, zmieniły też swoją rolę, jako że był pewien e, przedział czasowy pomiędzy trzecią częścią oryginalnej trylogii a Apollo Justice. Potem... I ta część była trochę mniej udana przez to. I nigdy tak naprawdę nie zastanawiałem się czemu. Znam, że no po prostu była słabsza, bo formuła się wyczerpała, bo postaci aż tak nie lubiłem. Bo jakby, bo nowe wrogiem starego, czy tam lepsze wrogiem, mniejsza. <grych> Natomiast potem były jeszcze z Ace Attorney Investigations, które miały kompletnie inną mechanikę. W nich graliśmy prokuratorem i bawiliśmy się już w takiego normalnego detektywa, który... Po prostu chodził po miejscu wydarzenia i próbował rozwikłać, co się wydarzyło. I to mi się dużo mniej podobało. W te, szczerze mówiąc, nawet nie skończyłem pierwszej gry, za drugą się w ogóle nie zabrałem, zwłaszcza, że nigdy nie została wydana na zachodzie. No tak. Jedynie gra, można ją grać jak się albo zna japoński, albo ewentualnie, jeśli się ściągnie tam patch fanowski, zmieniający język. Potem wyszło Dual Destinies. To była pierwsza część serii na 3DS-a, i to było takie trochę jechanie na nostalgii. Bo oto znowu Phoenix Wright był postacią, ale był też Apollo, dostaliśmy też nową jeszcze członkinię ich zespołu, pojawiło się mnóstwo właśnie postaci znanych ze starej trylogii to w takim, no, wydaje mi się, że to było w dużej mierze jechanie na nostalgii. Natomiast gra zmieniła swoją formułę w bardzo w sposób, który mi się nie podoba. Bo coś, co poprzednie części robiły bardzo dobrze, jest to, że kiedy mieliśmy rozprawy, bo tak jak mówiłem, większość gry polega na tym, że mamy rozprawy, w trakcie których musimy szukać nieścisłości, kłamstw i tego typu rzeczy w tym, co mówią nasi tam yy, świadkowie, ale też w tym, co próbuje w oskarżeniach prokuratora i musimy udowadniać, że nie mają racji, że to nie mogło się wydarzyć na podstawie dowodów, które mamy. I w poprzednich częściach było tak, że mieliśmy ograniczoną liczbę dowodów, ilość jeszcze liczbę, liczbę. Ograniczoną liczbę dowodów i musieliśmy kombinować, jak każdy z nich wykorzystać jak najbardziej. Jakby każde rozwiązanie wymagało od nas, zwłaszcza pod koniec. Na początku często spraw było tak, że było lajtowo, że każde jakby, każdy, jakby zagadka logiczna miała bardzo konkretne, oczywiste rozwiązanie. Że o, tutaj klient powiedział coś, co od razu nam się kojarzy, że o, ten dowód w oczywisty sposób temu zaprzecza. Ale im dalej w sprawę, tym bardziej to się było zagmatwane. I na przykład musieliśmy zauważyć jakiś mały szczegół w opisie danego yy, dowodu. Coś, co mogliśmy już kompletnie o nim zapomnieć. Albo jakiś mały coś, co widać na zdjęciu. Jeśli mieliśmy akurat jakieś zdjęcia w dowodach, które w jakiś bardzo pogmatwany sposób udowadniało, że no coś nie mogło się wydarzyć. na przykład Albo że coś wydarzyło się w ten sposób, który próbujemy przekonać, że się wydarzyło. No i zmieniło to, bo zamiast tego mieliśmy mnóstwo dowodów. Po prostu było ich dużo więcej na każdą sprawę i każdy z nich miał dokładnie jedno zastosowanie. Aha. Po prostu każdy klucz pasował do jednego zamka. Co było, sprawiło, że cała gra była się dużo prostsza. Po prostu musieliśmy, było dużo po prostu bardziej męczące, bo musieliśmy przewijać te dowody i musieliśmy mnóstwo ich zapamiętywać. Jeśli nie zapamiętywaliśmy, to musieliśmy za każdym razem całą listę od góry do dołu przeglądać i szukać od lewej do prawej, a nie od góry do dołu mniejsza i to mi się nie podobało więc sprawy po prostu były gorsze postaci nowe wprowadzone były mniej zapamiętywalne nie były tak ikoniczne jak postaci z oryginalnej trylogii, to był największy problem tak mi się wydaje i teraz Spirits of Justice uświadamia mi jeszcze jeden problem to, że prokuratorzy w Dual Destinies i Apollo Justice nie byli przeciwnikami nie byli takimi, nie byli złymi gośćmi. Oni byli po prostu prokuratorami. Mogli być trochę bucami, mogli trochę być jakimiś tam manipulatorami, ale jednak było takie wrażenie, że oni też tak jak my chcą dojść do prawdy. I co wydaje się być logiczne, no, że wchodzi, wszystkim zależy przede wszystkim na tym, żeby ujawnić, co się tak naprawdę stało. Tylko, że no, jedna strona będzie parła bardziej w jeden jakby argument, druga w drugą i ścieramy się tak długo, aż dojdziemy do tego, że ktoś z nas ma rację, że, nie da, że można to obiektywnie stwierdzić. Tak, powinny działać sądy. Tak, ale właśnie, tylko że no, nie tak działają gry, wtedy to jest mniej angażujące. Prawdziwe sądownictwo nie jest ciekawe. Czy ja wiem? No, to jest Tak upraszczam. Natomiast mhm. no, właśnie chodzi o to, że pierwsze trzy części miały oczywistego za każdym razem wroga. Mhm. Że nasz prokurator miał jakiś swój powód, żeby nas nam umniejszać, że próbować manipulować sędzią, na przykład chcieli obronić swojego dziedzictwa, że nigdy nie przegrali, że może byli, nie wiem, yy, jakiegoś swojego honoru, inni byli na przykład bardzo yy, odcięci od świata, i przez to po prostu nie zdawali sobie sprawy z tego, że żyli jakby w bańce, w której oni zawsze mają rację, jak ktoś ich tam próbuje im udowodnić, że nie mają, to myśleli, że nie. Oni nie prób... widzieli w tym wrogość od razu. Uh -huh. Nie myśleli o tym, że o, jesteśmy dwiema stronami, które muszą współpracować, uh -huh. tylko nie, ja mam rację, a ty, adwokacie, zamknij się i jak do ciebie mówię. I, I też coś, co było fajne, to, że oni zawsze chodziło im na sucho rzeczy, które no, w prawdziwym, wydaje mi się, sądzie nie powinny. Na przykład, że prokurator bierze sobie bić i zaczyna bić <śladka> świadka, albo adwokata, albo sędziego. To była ta japońska strona gier. Tak, te gry są z Japonii. <śladka> Ale te rzeczy sprawiają, że ich nienawidzimy i że chcemy zobaczyć, jak przegrywają, jak nie mają racji, jak dostają za swoje. I tego brakowało w kolejnych częściach. Tego brakowało w Apollo Justice, tego brakowało w Dual Destinies i to wróciło w Spirit of Justice. Mhm. Bo najfajniejsze jest w tym to, że my widzimy, czemu ci prokuratorzy są tacy są. My ich nienawidzimy jako ludzi. My nienawidzimy tego, co oni nam robią. Chcemy, żeby jakby dostali ze swoje, żeby się poprawili, żeby jakby no, chcemy im dopiec. A nie chcemy, żeby nie wiem, cierpieli. Okej, okay, okej. Okay. Więc to jest coś, taka ważny element tego, co mi się bardziej podoba w Spirit of Justice niż w poprzednich częściach. No, wspominałem o poziomie trudności. Poziom trudności oprócz tego, że jest tych dowodów mniej, że wróciła trochę ta formuła z tych pierwszych trzech części. Nie jest tak jak w Dual dystyniz, że mamy milion dowodów. Nadal mamy ich dużo, natomiast zdarza się, że ten sam dowód wykorzystamy kilkukrotnie. Zdarza się właśnie, że musimy wypatrywać tych drobnych szczegółów. Przyznam, że musiałem kilka razy zajrzeć do jakiegoś tam poradnika gry wyja wyjawiającego rozwiązania, co w Dual dystyniz mi się nie zdarzyło ani razu, a w każdej innej części i tak. No, i wspominałem o tym głównym motywie, że, że jesteśmy w kraju teokratycznym, w którym nienawidzi się adwokatów, i to jest o tyle fajne, że. bo jakby, bo kiedy to, że w Apollo Justice musieliśmy dostać nowego, nowe, całą garzę bohaterów, wynikało po części z tego, że duża część tych rozpraw opiera się na tym, że prokuratorzy nam ujmują, pogardzają nam. Ale w momencie, kiedy główny bohater serii Phoenix Wright wygrał prawie każdą swoją sprawę, a było ich już dziesiątki, po prostu stawało się to coraz mniej wiarygodne. Po prostu takie, no ej, ej no, come on, jak byłem jeszcze tam y, rookie, jak byłem początkującym, no to okej, okay, rozumiem, że mogą mną gardzić, muszą udowodnić, że, że wiem, co mówię. Ale w momencie, kiedy pan Phoenix jest już legendą, a nadal prokuratorzy traktują go jak żółtodzioba, to trochę wyłącza mi się... Suspension of disbelief. Jest. Zawieszenie niewiary. Z wyłącza mi się zawieszenie niewiary. Przestają wierzyć w to, co widzę na ekranie, że to może się dzieć naprawdę. I w tym wypadku... Więc to jest właśnie fajne, że wrzucili Phoenixa do tego nowego świata, w którym to jego doświadczenie, ten jego status nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To było bardzo dobre narzędzie do tego, żeby przywrócić ten klimat z pierwszych trzech części. Oprócz tego jest też kilka rozwiązań scenariuszowych, których nie będę zdradzał, które też są czymś świeżym w tej serii, czymś naprawdę fajnym. Każda sprawa jest oddzielna od siebie, one nie są jakby jedną spójną całością, natomiast łączą jakieś tam przede wszystkim postaci, ich związki, to czego się o nich dowiadujemy. Więc jest to jedna z lepszych części. Na tym etapie śmiem twierdzić, że może być nawet lepsza od Justice for All. To z prawda? oryginalnej trylogii. Więc jeszcze nie skończyłem ostatniej sprawy, może ona mi mocno zmieni pogląd, natomiast w tej chwili jestem zachwycony i jestem w stanie z pewnością stwierdzić, że z tych trzech serii visual novelek, czyli Ace Attorney, Zero Time i Danganronpa, to Ace Attorney zajmuje solidne drugie miejsce. Jest bardzo dobrą serią, która ma swój klimat, która robi bardzo rzeczy, dużo rzeczy poprawnie, i fajnie, że znowu wyszła część, która jest równie dobra, co te dawne poprzedniczki. Nagadałem się. Chcesz może powiedzieć o swoich grach? No nie wiem. No weź. Jasne. E, zabrałem się za point and click'i ze swojej biblioteki steamowej. A to głównie dlatego, że uzbierało się ich już trochę. Mam w ogóle... Mm, Szanuję point and clicky jako gatunek. Pomimo tego, że, no jak wiemy, one mają masę niesprawdzających się rozwiązań gameplayowych z logiką point and clicków na czele. Ale jednak, jakoś tak zawsze chętnie wracam do tego gatunku i dzięki temu bardzo się cieszę, kiedy widzę nowych przedstawicieli. Gatunek ostatnio trochę powoli się odradza. Więc sięgam czasem po coś nowego, czasem odświeżę sobie coś, w co już zagrałem, albo odpalę jakiegoś klasyka, którego jeszcze nie miałem okazji ugryźć. I w tym tygodniu zabrałem się za coś całkiem nowego, za grę zatytułowaną Dropsy. Jeśli dobrze pamiętam, ona wyszła w zeszłym roku, a na pewno jest w miarę nowa, tak czy inaczej. I jest to point and click o interesującym sposobie przedstawienia fabuły, ponieważ gramy sobie klaunem bardzo, bardzo strasznym klaunem. Jest wielki, ma brakujące zęby, jak się uśmiecha szeroko, to wygląda jak jakiś potwór, który miałby się na ciebie zrzucić. No, jak każdy klaun. No tak, jak każdy klaun. Ale nie ma w tej grze jako takich dialogów. Po wszystkie interakcje z postaciami są zobrazowane przez... Mowa, która jest nieprawdziwa. Jest to taki ciąg, głosek, które się nie układają w nic spójnego, a na ekranie wyświetlane są piktogramy, które sugerują, co postać chce nam przekazać. Na starcie gry najczęściej jest to mordka klauna i kciuk w dół. Zadaniem Dropsiego, przynajmniej tym wiodącym, jest przytulić się do wszystkich postaci w mieście. To naprawdę jest horror ale nie można się przytulić do postaci, która nas nie lubi. Jak więc, w prawdziwym świecie, bo to byłby gwałt. Więc dla każdej postaci trzeba zrobić coś dobrego, trzeba jej jakoś pomóc, bo one wszystkie mają jakieś swoje życiowe problemy i musimy im pomóc je rozwiązać. Tak, logika point and jak najbardziej ma miejsce w tej grze. Niektóre rozwiązania są dosyć zakręcone, ale mimo wszystko muszę przyznać, że one w swoim zakręceniu wpisują się trochę w świat przedstawiony, więc łatwiej jest się domyślić, co po niektórych. Przynajmniej ja na razie miałem taką sytuację, że się zaciąłem na jakieś 15-20 minut chodzenia po lokacjach, sprawdzania, czy przypadkiem czegoś nie pominąłem, ale jak się zastanowiłem, to faktycznie gra podpowiedziała mi w pewnym momencie, co zrobić i sam doszedłem do rozwiązania. Nie skończyłem jeszcze tej gry, myślę, że jestem mniej więcej w połowie, bo ona nie wydaje mi się długą wyprawą, zresztą point and click'i z zasady nie są długie, kiedy już wiesz co robić, ale muszę przyznać, że bardzo fajny jest świat przedstawiony, interesująca jest konwencja graficzna tej gry i przyjemnie się słucha muzyki, no bo oprawa audiowizualna jest w point and click'u bardzo ważna. Ponieważ jest to typ gry, na który zwykle po prostu patrzymy i mamy masę ekranów, na które będziemy się patrzeć szukając jakichś nowych przedmiotów czy interakcji. Grafika jest mocno kreskówkowa, bardzo kolorowa, przekoloryzowana. Większość postaci jest stereotypowo przedstawiona. A do tego w tle przygrywa nam całkiem szeroki wachlarz różnego gatunku muzyki z dominacją jazzu. Główny motyw tej grze, który usłyszymy w tle, to jest taki przyjemny jazzowy kawałek, który można sobie puścić w tło i robić przy nim cokolwiek w domu. Taki do wyluzowania się. Więc póki co wygląda bardzo solidnie. Jeszcze muszę zdradzić, że fabuła się trochę rozwija. I z tego głównego zadania, które w zasadzie nie było tak nawet wyraźnie powiedziane, myślę, że ja sobie je trochę dopowiedziałem w oparciu o to, co zobaczyłam w grze, z tego głównego zadania wysuwają się też istotne, inne wątki. Więc warto się zapoznać. A poza tym Dropsim zabrałem się jeszcze za odświeżanie klasyków. Jak to u mnie bywa. I z wspaniałego Sim mm, theme, theme Parka przeszedłem do Street Fightera X2+. +a. To jest dosyć stara bijatyka zrobiona na zlecenie Capcomu, ale przez firmę Arika która odpowiadała wcześniej za no, Street Fighter X 1 ale też za bijatykę automatową zatytułowaną Fighting Layer, w której wprowadziła postaci, które potem sobie do tego Street Fightera X'a przemyciła. I muszę przyznać, że sam Street Fighter X jako seria jest ciekawą wariacją na temat Street Fightera. Modele postaci i plansze są... Modele postaci, przepraszam, są trójwymiarowe, same plansze są klasycznie Street Fighterowo dwuwymiarowe, ale nie mają krawędzi, są nieskończone. W momencie, kiedy dopchamy się do rogu, możemy przez chwilę grać tak, jakby ten róg planszy był, ale jak tylko przeciwnik zostanie znokautowany, w sensie przewrócony, to zostaje wypchnięty i plansza się jakby resetuje. Natomiast co mnie trzyma przy tej grze, to nie jest jej może właściwy gameplay, nie siedzę sobie w jakimś arcade czy coś. Siedzę sobie w trialach, bo jest to, wydaje mi się, że pierwsza biatyka, a na pewno jedna z pierwszych, która wprowadziła próby dla postaci. Takie challenge, trial mode, nazwij to jak coś. W wydaniu jednak Street Fighter X są to triale bardzo specyficzne. Mianowicie dlatego, że to był jeszcze ten okres eksperymentowania, nie była to bijatyka turniejowa, no bo bijatyki wtedy, o ile były w ogóle grami turniejowymi, wiadomo, że gra się już od Street Fighter'a dwójki turnieje, o tyle no nie były to esporty, nikt nie pompował w to ogromnych pieniędzy, więc też deweloperzy, producenci traktowali to trochę inaczej. I te triale, one nie mają nauczyć nas grania, nie mają pokazać nam wszystkich niuansów postaci, tak żebyśmy mogli wygrywać turnieje, tylko raczej mają zademonstrować nam kreatywność producenta. Więc tak, pierwsze triale, owszem, nauczą nas podstawowych komend postaci, potem te kilka późniejszych pokaże nam jakieś podstawowe komba, tutaj crouching medium punch w crouching medium kick, jakieś szybkie dwa hity albo trzy ale potem przechodzimy do tych końcowych i z tymi końcowymi to już jest loteria. Część z nich to są jeszcze takie dosyć klasyczne trajale bijatykowe na zasadzie zrób długie, trudne kombo, takie, które wymaga umiejętności, a część z nich to są dosłownie zagadki. Zagadki na poziomie point and clickowym, gdzie nie wszystko wiesz, nie wszystko jest Ci powiedziane i musisz jakoś tak no, pokątnie metodą prób i błędów dojść do tego, o co właściwie producentom chodziło. I jak oni chcą, żebyś ty osiągnął wskazany cel. To się wiąże głównie z tym, że niektóre ciosy mają albo ukryte, albo niejasne właściwości. I trzeba metodą prób i błędów dojść do tego, kiedy można coś zrobić, jak coś zrobić. I to jest dla mnie taka fajna metoda na sprawdzenie siebie, sprawdzenie swoich umiejętności bijatykowych. Bo postawiłem sobie za punkt honoru, żeby nie oglądać na YouTube rozwiązań, nie patrzeć jak coś zrobić tylko siedzieć tak długo, aż sobie to rozkminie. No i zazwyczaj udaje mi się usiąść na raz, zrobić trajale od początku do końca dla jednej, może dwóch postaci, ale bywa też tak, że się potrafię zacząć na tym nawet na całą godzinę. Więc muszę przyznać, że momentami nieźle sobie pokombinowali panowie w Arice, ale jest to coś, co polecam wszystkim biotykowym znajomym. Właśnie jako taki sposób, żeby samego siebie sprawdzić, czy byłbyś w stanie rozkminić, o co tu może chodzić. Bo Idąc tropami bijatykowymi, zastanawiając się stricte nad tym, czy ten cios może mieć taką właściwość albo jakąś inną, sprawdza się swoją własną wiedzę na temat systemów, na temat zastosowań tych ciosów i to jest wciągające, naprawdę. To w zasadzie tak tyle, no bo nie spędzam więcej czasu nad innymi cechami tego Street Fighter X, tylko jeszcze wracam do Triali, zostały mi może ze 4 czy 5 postaci do zrobienia i potem już będę miał gierkę odhaczoną, siądę do czegoś innego. A widzisz, tak się składa, że też ostatnio spędzam czas przy jednej takiej bijatyce. No co ty? Może no, słyszałeś Guilty Gear, Exart Revelator. Revelator. Słyszałeś, słyszałeś o niej? Może coś gra, grałeś kiedyś? To jest ta taka chińska, nie? Co Co taka trochę jak anime wygląda. Zdradzę wam, że Hiryu jest wielkim fanem tej serii. Chyba jest, jest to twoja ulubiona bijatyka, z tego co wiem. No, bijatyka bez dwóch zdań. Zresztą jakieś 40 minut temu mówiłem, że prowadziłem w nią turniej. No to wiesz, może różnie bywa. A, no tak, różnie bywa. Natomiast ja, więc Exorcist Scientist, to jest nowa część tej gry, która wyszła na zwolnie na nowym silniku, ze zmienionym y, zestawem postaci i ta część, mieliśmy na nią mnóstwo oczekiwań, byliśmy bardzo podekscytowani, że wow, wszyscy będą w nią grać, to będzie taka gra, która połączy graczy wszystkich tam scen naszych polskich. Tak się nie stało. E, szczerze mówiąc, mnie Sain się nie podobał i ciężko mi powiedzieć czemu. Mhm. Na, pewno, na pewno po prostu nie spełnił moich oczekiwań, więc może po prostu się zawiodłem i dlatego nie miałem ochoty za bardzo w niego grać. Może dlatego, że wtedy jeszcze było dużo innych gier, a scena w tą konkretną wcale nie była taka duża, więc myślałem, że jak już mam grać w coś niszowego, to chcę grać w coś, co mi się bardzo podoba, a nie coś, co mi się tylko trochę podoba. No tak. I to się zmieniło z rewelatorem. Ciężko im powiedzieć, czy po prostu kwestia tego, że odpocząłem od tej gry, czy dlatego, że zmiany jakieś balansowo-systemowe, mimo że nie były ogromne, to były na tyle akurat duże, żeby dla mnie zmienić w dużym stopniu to, tak jak mi się gra w tą grę. Może po prostu kwestia tego, że jest, no, są nowe postaci, na, na które mi się przyjemniej gra, bo ja akurat swej nie zmieniłem, dalej gram tą samą. Ciężko im powiedzieć, natomiast nie to, wiem, że nie jest to tylko moje wrażenie, bo gadałem z paroma osobami, i tak samo podzielili pogląd, że Revelator jest dużo lepszą grą niż Sign. No tak, bez dwóch zdań seria Exart się rozwija. Podseria Exart się rozwija. No mamy dodatkowe postaci, mamy trochę zmian systemowych, balansowe już też wchodzą, więc osoby, które były zainteresowane Guilty Gearem, ale nie przypasował im Sign, powinny przynajmniej się zapoznać z tym, co rewelator wprowadza, bo może warto wrócić do tematu. Natomiast chcę powiedzieć o czymś innym. Chcę powiedzieć o tym, że w tej konkretnej formie Guilty Gear Exord Revelator może być ogólnie z punktu widzenia jakby bijatyki jako produktu, jako całości jednym z najlepszych produktów w historii. Bo mamy tutaj fenomenalny audywizualny jakby aspekt. Gra wygląda w taki sposób, że jeśli się nie wie, że to jest gra trójwymiarowa, to można zostać oszukanym. Bo wygląda tak szczegółowo, tak ładnie, tak malowniczo, że wydaje się jakby była rysowana, a potem nagle widzimy jakąś akcję, w której kamera się obraca i po prostu szczęka opada, głowa wybucha. Mhm. I to jest, y chcę zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj kiedy mamy gry trójwymiarowe, to one dążą albo do pewnej kreskówkowości, albo do realizmu. Mhm. No i te realistyczne wiadomo. Starają się po prostu, żeby gra wyglądała jak najbliżej życia. Dodają jak najwięcej szczegółów, jak najwięcej detali, drobnych elementów, tak żeby wszystko wyglądało im bardziej, im bliżej zdjęcia, tym lepiej. Gry kreskówkowe natomiast często mają takie bardziej nierealne kształty, wszystko wygląda, jest takie proste, specjalnie, bardzo z żywymi kolorami, ale to też nie przypomina wcale rysunku, jak się robi na zdjęciu, tylko po prostu jest prostą grą 3D. Mhm. Natomiast Exalt właśnie Guilty Gear wygląda tak, że te wszystkie modele mają Mnóstwo szczegółów. Mają po prostu tekstury idealnie dopasowane do, do modeli, tak żeby wyglądały jakby też były tam częścią tego. Po prostu nawet te wszystkie elementy tła, te detale to wygląda po prostu niesamowicie. Mhm. Jest to jeden chyba najlepszy przykład gry, która jest właśnie nierealistyczna, ale szczegółowa. Po prostu nic innego mi nie przychodzi do głowy, co szłoby w ten nierealistyczny styl grafiki, a przy tym włożyło w to aż tyle pracy, tyle szczegółów, tyle detali. Zresztą z tą trójwymiarowością to nawet w rewelatorze pojawiły się dwie zmiany związane z pokazaniem użytkownikowi, że gra w trójwymiarową grę. Pierwszą zmianą jest ujęcie kamery na początku walki ponieważ wcześniej w Sajnie kamera po prostu była już w widoku bitewnym, patrząc z boku na obie postaci, a w rewelatorze wprowadzono taki najazd kamery na samym początku, który pokazuje nam, że te postaci są oteksturowane zewsząd, że są to trójwymiarowe modele. I co ciekawe jeszcze, wprowadzono specjalny finisz walki. W momencie, kiedy obie postaci mają bardzo mało życia i użyją ciosu, które mogłyby zabić, to gra spowalnia, zatrzymuje się wręcz. Jest najazd kamery, dynamiczny obrót i dopiero po chwili rozwiązanie, no bo jeden z ciosów trafi. Mm -hmm. Kiedy to się zdarza, to po zdarza się to rzadko i za każdym razem jest takie wrażenie, że wow, wow, wow. wow. Jak moje japońskie anime. No, to, czy to jest gra, czy to jest życie? To jest taniec. to jest film? To jest taniec. Dwa inne aspekty, które rewelator robi po prostu godne podziwu Aha. to po pierwsze tutorial, czyli poradnik jak grać w grę Oj tak. w tym przypadku wykorzystuje jest on bardzo niekonwencjonalny bo tutoriale w bijatykach zazwyczaj polegają na tym że mamy tekst na ekranie, który tłumaczy nam co się dzieje, jakie ciosy mają różne właściwości i pokazuje nam no tutaj zrób to, potem tłumaczy nam co zrobiliśmy i co powinniśmy wiedzieć o danej akcji Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z tutorialem, który robi coś kompletnie niebijatykowego. Nie bijemy się z przeciwnikiem, tylko bijemy się z otoczeniem. Tak jak normalnie jakbyśmy grali w jakąś platformówkę, czy inną tam grę akcji. Tak. Tutorial to seria minigierek. Tak. Przy najbliższe porównanie to najłatwiej chyba porównać do tych, tych elementów minigierek w Street Fighterze, gdzie na przykład bieliśmy samochód. Mhm. I to nie było takie jak gra, no bo samochód jakby nie odsuwał się, kiedy go bijemy mogliśmy go przeskoczyć i się obracać na boki i wybrać, z której stronę go bijemy. On nam nie oddawał, więc grało się w to inaczej niż w przeciętny element gry, ale używając tego samego sterowania, tych samych mechanik, tylko musieliśmy się zaadaptować i skojarzyć, które nasze ciosy na przykład lepiej zadziałają na nieruchomym elemencie niż takie, które przewracają na przykład. Tak, to nawet, lepiej, to nawet lepiej było widać na minigierce z beczkami, bo tu trzeba było jeszcze wziąć pod uwagę wyczucie czasu, uderzenie w dobrym momencie i po kilku zagrywka, po kilku rozegranych grach właśnie w rozwalanie beczek można było zauważyć, że niektóre ciosy są lepsze i zacząć używać tylko tych, albo lepiej skakać, lepiej wyczuwać ten czas na uderzenie. No i rewelator wymaga od nas, tutorial w rewelatorze wymaga od nas takiego myślenia właśnie niekonwencjonalnego, że nie próbujemy w to jak w bijatykę, tylko próbujemy wykombinować. o mamy problem, który z naszych narzędzi może pozwoli nam go rozwiązać. Jednym z moich ulubionych przykładów jest to, że mamy ścianę i żeby nie, nie jesteśmy w stanie wyskoczyć na tak wysoką odległość w żaden sposób. Nasza postać jak skoczy do góry, to znajdzie się mniej więcej w połowie tej ściany. Mhm. Ale wzdłuż tej ściany są jakieś tam elementy, które zadają nam obrażenia. Więc możemy przyjmować te obrażenia i wtedy odbijamy, ale one od nas odbijają do góry mhm. pod odpowiednim kątem, zależnie od tego jak na to upadliśmy. Jeśli to wykombinujemy i wykombinujemy, że możemy w odpowiednim momencie odzyskać kontrolę nad postacią tak, żeby odbić się od kolejnej takiej przeszkody, to możemy odbijać się do góry tak po kolei, aż w końcu przeleliśmy przez tą ścianę. Mhm. I ta wiedza to nie jest coś, co byśmy celowo robili w walce, ale ta wiedza się przydaje, że jeśli możemy w ten sposób zaskoczyć naszego przeciwnika tym, że specjalnie damy się wybić do góry po to, żeby no mówię, zrobić coś, czego się nie spodziewa. Tak, to prawda. Czasami, czasami warto dać się trafić. Rzadko, ale zdarza się. Więc ten tutorial z jednej strony uczy właśnie takiego po prostu poruszania się, jak skakać szybko, wysoko, powoli, jak powiedzmy jakże mamy ciosy, które pozwalają nam obniżyć naszą postać. Mhm. Jest to pokazane, że mamy właśnie serię przeszkód i nie możemy przez nie przebyć ani nad nimi przeskoczyć, ale możemy pod nimi się prześlizgnąć, jeśli nasza postać ma jakiś cios, który pozwala nam się właśnie prześlizgiwać pod przeszkodami. A w tutorialu oczywiście mamy postać daną z góry, która dysponuje takim ciosem. Tak, więc to nas uczy takiego myślenia z jednej strony niekonwencjonalnego, bo pokazuje nam to w sytuacjach kompletnie niebijatykowych, ale uczy nas, żebyśmy myśleli o tych różnych właściwościach ciosów, żebyśmy nie zamykali się tylko tylko w tym, że cios zadaje obrażenia, ale też, że zmienia nasze, to jak się poruszamy, zmienia nasze właściwości, naszej postaci i to jest fenomenalne. Mm -hmm. Poza tym jest jeszcze coś, czego chyba nie zrobiła żadna inna bijatyka, jestem całkiem pewien, że nie, to są często zadawane pytania. O, tak. W momencie, kiedy pauzujemy grę, to jest cudowne. w dowolnym momencie, to mamy po prawej szereg pytań, które gra podejrzewa, że moglibyśmy w tym momencie zadać. Tak, latają sobie takie bombelki. Tak. Czy na przykład zastanawiasz się, jak poradzić sobie z danym ciosem postaci, przeciwko której grasz. Albo jak wykorzystać jakieś swoje narzędzie. No i możesz sobie kliknąć i tam masz opis właśnie jakieś porady, jakieś rzeczy, których możesz się dowiedzieć. I to jest o tyle fajne, że Exarch jest właśnie grą, w której jest masa rzeczy, które można wiedzieć. Mhm. są miliardy mechanik, specjalnych właściwości ciosów. Po prostu to jest jedna z tych gier, gdzie... Dopóki im więcej się uczycie, tym bardziej zdajecie sobie sprawę z tego, ile jeszcze można tak. o tej grze wiedzieć. Oj tak. Że w, w każda sesja gry to są kilka rzeczy, których się nauczysz i kilkadziesiąt rzeczy, o których się dowiadujesz, że musisz się ich nauczyć. I chodzi o to, że dzięki temu nie ma takiego momentu, że ktoś powiedzmy jest na jakimś etapie wiedzy i teraz on bije każdego, kto jest pod nim, ale nie może sobie poradzić z nikim, kto jest nad nim. Nie ma jakby takich szczebli. Bo każdy z nas po prostu ma rzeczy, które wiemy i które nie wiemy. i Czasem w jednej sytuacji jestem w stanie wykorzystać to, co wiem, a czego ty nie wiesz i na odwrót. I sami musimy dojść do wniosków, czego najpierw chcemy się nauczyć, co jest nam najbardziej potrzebne. Po prostu skier. gier. Mhm. Patrząc na to, co robią nasi przeciwnicy, z czym mamy problem. Mhm. I w sumie o tym trochę są bijatyki. Natomiast egzart kładzie to jakby na, na, na froncie. Jest. Jako swój taki czołowy punkt, na że na tym polega rozgrywka. On mówi o tym jasno, że to jest gra, że bietki to gatunek skomplikowany, jest mnóstwo rzeczy do nauczenia się, to nie jest tak, że nauczycie się dwóch rzeczy i zostaniecie profesjonalistami, tylko nie. To jest nauka gry w bietkę, to jest nauka. Mhm. To jest coś, co, na co można poświęcać lata, ale nawet nie wiecie ile przy tym jest frajdy. No, dopóki nie spróbujecie. A poza tym mocną stroną Biatek i Exarda na pośród nich jest to, że kiedy już osiągniesz ten poziom wiedzy, że dorównujesz osobom, z którymi grasz i wszyscy stajecie się takim przynajmniej średnio zaawansowanymi graczami, którzy już znają swoje postaci, znają postaci przeciwnika i plus minus wiedzą, co robią, to następuje ten moment, kiedy... Ty wiesz, co twój przeciwnik może zrobić i on wie, co ty możesz zrobić, a obaj nawzajem wiecie, że druga osoba ma tego świadomość. Więc musicie przestać myśleć w tych kategoriach, które znacie i zacząć kombinować, jak użyć tę wiedzę, żeby zaskoczyć przeciwnika, żeby zrobić coś, czego on nie przewidzi. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej, żeby poznać kolejny, jakby, etap tego, jak połączyć to, co już wiecie w coś nowego, albo jak odkryć kolejną jakąś właściwość, danego ciosu. Jaki element, który wydawał się czymś drobnym, czymś nieważnym. A teraz nagle, może akurat on jest wam potrzebny, żeby mieć tą przewagę nad przeciwnikiem, której potrzebujecie. Jak najgłupszą możliwą zagrywkę przekuć w narzędzie zwycięstwa. I tak bez końca. Mhm. Mm no bo wtedy on zacznie się spodziewać głupich zagrywek, a wy zagracie mądrze. <laughs> I tak bez końca. A jedna rzecz, o której chciałem jeszcze powiedzieć, jak wspomniałeś o tych bąbelkach z często zadawanymi pytaniami, mój ulubiony jest ostatni na samym dole listy, ponieważ na dole listy jest pytanie, a co jeśli nie chcę już grać? I to prowadzi nas do informacji, bardzo ładnie profesjonalnie napisanej, że no jeśli nie masz ochoty grać, to co, a czemu byś sobie nie obejrzał na przykład Story Moda, który jest quasi visual novelą, ale bardziej takim trochę anime, gdzie w zasadzie już tylko oglądamy i czytamy tekst. I bardzo fajne jest to, że ktoś w bijatyce wpadł na pomysł, projektując ją, że przyjdzie ten dzień, kiedy gracz nie będzie chciał w nią grać. I zaoferował mu wprost podpowiedź, że taki dzień owszem przyjdzie. I są opcje, które możemy robić w tej grze, kiedy nie chce nam się siedzieć i nawalać. Więc jestem, stałem się fanem. Będę grał w rewelatora jeszcze przez bardzo długi czas. Bardzo w końcu doceniłem to, co studio Arksys zrobiło, ten y, kunszt ich pracy, ten pomyślunek, który wszedł w stworzenie tego produktu. No i co? na tym chyba kończyły się gry, w które graliśmy. A no, ja mogę jeszcze ogłosić wszem i wobec, że zaczynam się uczyć nowej postaci w Exarcie Fajnie. No. Czy dlatego, że Damianek dostał kolejnego nerfa? Ej, mam dosyć. To jest głupie. Nie wiecie, jak głupie to jest uczucie, kiedy macie postać, która dostaje z paczem balansującym minimalną zmianę, która de facto wpłynie w mikroskopijny sposób na to, jak sobie będziecie radzić z przeciwnikami, bo naprawdę przyznaję to, że to, to jest mikroskopijna zmiana, ale jest to zmiana na gorsze, jest to zmiana osłabiająca tę postać, a potem przychodzi drugi patch balansujący i znowu postać dostaje taką minimalną zmianę, która w sumie wpływa na bardzo niewiele, ale znowu jest na gorzej. Znam to uczucie, grałem w League of Legends, gdzie patchy są co dwa tygodnie. No, <śmiech> to musiało być smutne czasami czy znaczy nie, bardziej chodzi mi o to, że też znam to uczucie, że moja postać dostaje drobne zmiany, które tak naprawdę nie zmieniają tego, gdzie ona stoi w rankingu, ale tak jakoś czujesz, że kurczę, no, no może to, to jest dobra okaza, żeby przyśmieć się na coś mocniejszego. A poza tym, kurczę, nie zasłużył. No nie zasłużył, no... A zabrali. No, zabrali. A zabrali. No. Teraz krótka przerwa, a po przerwie porozmawiamy sobie na sporo tematów dotyczących gier dla dzieci. Robimy to, Na robimy pewno? to, robimy to. Na pewno? Tak, tak, robimy okay. to. O, jesteśmy już po przerwie, ten czas leci. Siema, co tam? No hej. Nie, nie, nie, to już, już się witaliśmy. A, a, a, nie wiem, co się dzieje. a przerwa trwa z 10 sekund, czy tam ile tej muzyki jest. Dobrze. Okej, okay. chcesz powiedzieć, jakie, o jakich newsach dzisiaj porozmawiamy? Tak, tak. E, pierwszy będzie w temacie, do, który dopiero co pozostawiliśmy w tyle daleko za sobą. Mianowicie... <głos> chyba nie tak daleko, skoro zdążą nas dogonić. Tak, on, on nie odpuszcza. Zresztą tak jak sama gra, ona też nie odpuszcza. Ona wraca do ciebie. Ona już do ciebie będzie zawsze wracać. I tym razem dopadła pewnego pana w Japonii. Mianowicie, skrótowo historia polega na tym, że ktoś stwierdził, że nakłamie, że jest pro w Guilty Geara. Ten ktoś, tak się składa, jest japońskim urzędnikiem. Pan, zgodnie z historią, wybrał się na urlop i... Powiedział swojemu współpracownikowi, że on jedzie do Francji na turniej Giltigira. I to pewnie byłoby zupełnie okej, okay, gdyby nie fakt, że wróciwszy z tego urlopu, pan był uprzejmy poinformować swoich współpracowników, że on ten turniej wygrał. No, wrzucił zdjęcia na swojego tam Facebooka, czy czego tam używają Japończycy. No, pokazać, że no, tutaj fajnie w tej Francji, fajną mają to wieżę <laughs> Oczywiście... Jak już zaczął twierdzić, że jest jednym z najlepszych na świecie, no to zaczęły pojawiać się również pytania. A czy nie? Najpierw pojawiały się newsy o tym. Jak ludzie o tym usłyszeli, że Ło, wow, taki dobry gracz wygrał w Europie i on jest naszym urzędnikiem, no właśnie. zróbmy o tym newsy do Gazet. No właśnie. I tak było. I tak się złożyło, że wraz z tym pojawiły się pytania. A głównym pytaniem było: Co on właściwie wygrał? Tak, mówił o jakimś turnieju, ale szukanie informacji o nim nie, nie, nie było takiego. W ogóle to kim jest ten człowiek? Ktoś go zna? Czy on jest znanym graczem? Czy nasi inni znani japońscy gracze kojarzą, kto to jest? Myślę, że inni japońscy gracze to tak nawet przez uprzejmość pewnie, by specjalnie się nie czepiali. No bo, a, a może sobie faktycznie gdzieś pojechał. Tyle tylko, że ten pan twierdził, że pojechał na bodajże zimowy albo jesienny Stanfest. I StanFest jak najbardziej turniejem we Francji jest i to całkiem porządnym wydarzeniem. Natomiast on nie ma wariantów zależnych od sezonu, znaczy pory roku. Ja Innymi słowy, wymyślił sobie dodatkową edycję tego turnieju, która tak naprawdę tak. nie miała miejsca. Tak. I teraz możemy podsumować, że pan wymyślił sobie, że w ramach urlopu pojechał wygrać turniej we Francji, a potem się tym pochwalił. I potem musiał publicznie przepraszać. No tak, tak. To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji. No, Okej, okay, to kolejny. Wniosek, wniosek z tego newsa jest jeden, moi drodzy. Jak chcecie być mistrzami w bijateki, to zacznijcie w nie grać i pojedźcie na turniej, a nie wymyślajcie sobie, że już to zrobiliście. Ale ja to sobie wizualizuję. To prowadzi to, do tulpa To mi poma... Zaciąłem się. Ale o, czym, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie 5 minut? Rozmawialiśmy o tym, że produkty Nintendo nie sprzedają się najlepiej. E, tak. Tak się składa, że tak mówimy to oczywiście głównie o Wii U, które tam, nawet nie będę przystaczał tego numeru, bez jest śmiesznie niski. Aha. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, to porównanie tego, w jakiej ilości sprzedały się DS-y, a w jakiej 3DS-y. Bo kiedy rozmawialiśmy tydzień temu o Wii U, to zwróciłeś na to uwagę, że no, Nintendo dobrze się trzyma w segmencie mobilnym. Ja się tak z... nie kłóciłem się wtedy, ale tak mi się coś kazało, że nie, no 3DS chyba aż tak sobie dobrze nie radzi jak NDS. I mam potwierdzenie tych informacji. Bo 3DS-ów sprzedało się w Ameryce trzy razy mniej niż DS-ów z poprzednich. Co jest no dość, dużo gorszym wynikiem. Wiesz, to tak jest, jak zatrudniasz Weskera w swojej firmie, bo on, Nintendo robiąc Wii i NDS-a osiągnęło kompletną globalną saturację. No i. No i wygrali, no już teraz nie mogą wygrać bardziej. Może być już tylko gorzej, na przykład trzy razy gorzej. No, na przykład. Znaczy, no wiadomo, że duża w tym kwestia tego, że komórki i te sprawy, jednak kiedy pierwsze DS-y wychodziły, to posiadanie smartfona z grami nie było jeszcze standardem. Zresztą przez wiele lat standard gier na smartfona w ogóle był bardzo niski. Znaczy, mhm. no, tak naprawdę nadal jest, No <laughs> ale... Zdecydowanie mniej ludzi, już jakby to po poczucie, że można nosić ze sobą dwa urządzenia, że nie jest to coś niewygodnego, ewidentnie umiera w ludziach i wszyscy chcą mieć jedno. Jak już kupują ten telefon za 3000 zł co roku, to chcą, żeby on spełniał wszystkie ich potrzeby, a nie żeby jeszcze musieć do tego dokupywać drugie urządzenie do gierek. Poza tym, jeśli chodzi o ten rynek gier mobilnych, no to okej, okay, standardy cały czas są niskie, ale... Po tylu latach już przynajmniej jest w czym wybierać. No tak, to była moja końśliwa uwaga, a nie jakiś tam odtrafna, wyjątkowo przemyślany ocena tam sceny. No z drugiej strony też nie można udawać, że rynku a nie sceny. No rynku. Nie można udawać, że smartfon nie jest idealną platformą do gier przez ograniczenia związane ze sposobem kontroli. I to już na początku. Zakuwa cię w pewne kajdany, z którymi musisz się nauczyć pracować jako producent. No ale dla ludzi ewidentnie wygoda ma dużo większe znaczenie niż to, jak bardzo, jak, jak skomplikowana, jak ciekawa, jak fajna może, jak fajnie sterowana może być gra. No tak, zresztą z drugiej strony myślę, że smartfon jest doskonałą platformą do wszystkiego, co jest turowe chociażby, gdzie nie liczy się jakiś Idealne. Niekoniecznie, bo wybranie odpowiedniego elementu, który chcemy i przyskazanie, gdzie ma iść palcem, nie jest aż tak wygodne jak na ekranie DS-a rysikiem. Zgadzam się, ale jest to nadal wykonalne, szczególnie kiedy masz ten czas, kiedy nic cię nie goni. Inna sprawa jest, kiedy gra pędzi szybko, jak Sonic jesz i ty się musisz do tego dostosować. Grałem w, w Sonica na Androidzie i nie polecam. Sorry, na Apple'u. Nie brzmi to fajnie. Nie, nie było. Co dalej? Co dalej? Czernobyl VR został wypuszczony na Wajwa. I tu jest jedna kwestia, którą, do której warto wrócić, a mianowicie temat w ogóle rynku wiarowego. No, czy jest do czego wracać? No właśnie, no nie bardzo. Ale Czernobyl VR, jak się okazuje, jest to projekt odtworzenia w środowisku wiarowym no reaktora w Czarnobylu i pobliskiego miasteczka. I jak się okazuje, nie jest to projekt zrealizowany w najlepszy sposób, ponieważ bardzo dużo posługują się producenci zdjęciami zamiast modelami, więc nie jest to, nie masz tego poczucia bycia w środku, masz poczucie bycia na fa w fajnym trójwymiarowym filmie, a w zasadzie w dużym trójwymiarowym zdjęciu, po którym możesz się poruszać, ale jest to ten trend, którego bym się spodziewał od wiarowych gogli, mianowicie turystyka, rozrywka, tego typu rzeczy. No bo jednak, nawet jeśli nie jest to doskonale zrobione, nawet jeśli nie włożono w to tysięcy godzin w Unrealu, żeby odtworzyć te, te tereny jeden do jednego, to jednak masz możliwość założyć gogle i wejść do tej mistycznej krainy skażonej śmiertelnie promieniowaniem. I to samo w sobie jest już czymś interesującym, jest ciekawe, nawet jeśli wystarczy Ci na dwie, trzy godziny. Czy wydasz na to cztery tysiące złotych? To, to naprawdę myślisz, że to może starczyć na aż 3 godziny? To naprawdę będziesz tam bardzo wypatrywał i rozglądał po każdym zakamarku tych no. zdjęć, które masz obklejone dookoła swojego miejsca, w którym stoisz. No wiesz, ja bym tam miał co robić. I jestem no. przekonany, że do wielu osób można w ten sposób trafić, no bo hej, Czarnobyl to to dziwne miejsce takie napromieniowane i w ogóle a 10 czy tam 20 dolarów, co to dla mnie to sobie wezmę. Jasne, nie jest to w żaden sposób system seller, ale ale jest to coś ciekawego i jest to fajne zastosowanie tego wiara, mhm. Mogłoby być lepsze, mogłoby w to, mógłby w, kto wtoś włożyć tysiące roboczo godzin w Unrealu i wtedy byłoby super. No ale działamy na tym, co mamy. Nie mamy dużo. Słowo nadzieja mnie denerwuje. Dlaczego? No od Darmanka. A, -a. Myślałem, że nadzieja w grach wideo na zasadzie. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie kupy. Nie chcę nawet o tym myśleć. Więc Beyond Good and Evil to jedna z bardzo kultowych gier, która wyszła w 2003 roku. Myślę, że większość naszych słuchaczy przynajmniej o niej słyszała. Gra Beyond Good and Evil 2 trailer, w sequel został zapowiedziany w 2008 roku. Mhm. Czyli 11 lat temu. 12, Tak, dwanaście. Dobrze. Taka prawda 8. Aha. To taki żart, że specjalnie przekłamuję datę, żeby ludzie mieli wrażenie, że oj rany, jaki jestem stary, jak to wszystko dawno temu było. Aleś ty dowcipas. Co z tym Beyond Good and Evil? Wiem, że z 2008 roku był pierwszy trailer, kiedy po raz pierwszy została zapowiedziana gra Beyond Good and Evil 2. Aha. Potem w 2009 roku pojawił się trailer prezentujący rzekomo to, jak wygląda lub miałaby wyglądać rozgrywka. I teraz mamy 2016 rok i ten trailer jest ostatnim newsem, jaki mieliśmy o tej grze. I dzisiaj, nie dzisiaj, kilka dni temu na Instagramie jednego z dyrektorów artystycznych Ubisoftu pojawił się, pojawił się rysunek jednej z postaci, nie jestem pewien czy z Beyond Golden Evil, czy po prostu w tym stylu, w jakim była ta gra. I to jest taki news, po którym ludzie mają nadzieję, że ta gra naprawdę powstanie. A co ja tylko mam do powiedzenia? <laughs> Poznacie prawdziwą rozpacz, kiedy okaże się, że ta gra nie wyjdzie. Więc teraz to mnie tak uspokoiło. Potem zobaczyłem tego słowa nadzieja. Czy Beyoncé The Evil 2 wkracza już na tereny Duke Nukem Forever? Przekroczył. Już przekroczył? Moim zdaniem tak. Okay. Mogę się mylić, ale w mojej opinii to jest grę, na którą jeszcze bardziej. No, ciężko powiedzieć. Jedna rzecz powinna być powiedziana. Jeśli czekacie na grać 10, 8, 6, 12, ileżkolwiek lat więcej niż trwa standardowy cykl produkcyjny, to nie róbcie sobie nadziei związanych z tym, jak wyglądały poprzednie części serii. To następny news, o którym chcemy wam powiedzieć. O, rany! <laughs> Kolejny news. Ekipa od Advertising Standards Authority z, ze Zjednoczonego Królestwa będzie sprawdzać No Man's Sky pod kątem fałszywej reklamy. Co? Ale Sean Murray by mnie nie okłamał. No cóż, może Sean Murray by cię nie okłamał, ale ktokolwiek jest osobą odpowiedzialną za stronę w serwisie Steam gry No Man's Sky, Najwyraźniej to robi. Robi to cały czas. Bo wyobraź sobie, że na stronie Steamowej No Man's Sky naprawdę cały czas jest dostępny tylko materiał wideo z E3. Mm -hmm. Czyli prezentacja, która zawiera, delikatnie ujmując pewne przekłamania odnośnie ostatecznego kształtu i wyglądu tej gry. Ale że co? Że na przykład jakieś zachowania zwierząt albo jakieś walki na dużą skalę Albo jakieś sposoby poruszania statkiem, których w grze tak naprawdę nie ma? Wyobraź sobie, że wszystko co wymieniłeś jest widoczne na stronie Steamowej No Man's Sky, razem ze screenshotami, no które są screenshotami, więc nie mówią nam wiele o grze. Tak, słuchajcie, co by nie gadać, No Man's Sky to jest temat, który wraca jak bumerang, bo chociażby sam fakt, że aktualnie ta gra ma na Steamie przytłaczająco negatywne recenzje. Co by nie mówić o tym, czy recenzje Steamowe są dobrym wskaźnikiem tego, czy gra jest dobra, czy nie. Myślę, że kiedy pula recenzji wynosi 70 tysięcy, to wynik 33% pozytywnych daje do myślenia. A jeśli chodzi o recenzje ostatnio dodane bardzo fajny feature na Steamie, to właśnie są one przytłaczająco negatywne. Mamy jakieś 7,5 tysiąca recenzji, z tego 13% pozytywnych. Nawet jeśli będziemy się zastanawiać nad tą mentalnością stada, nad medialną nagonką, nagonką wielu fanów, hejterów itd., to to nadal są liczby, które dają do myślenia. No i teraz może się to skończyć w sądzie, ponieważ, jak wiemy, Strona No Man's Sky na Steamie nie była aktualizowana, nie przedstawia ostatecznego produktu, to wiemy na pewno i zobaczymy co to wspomniane Advertising Standards Authority wywnioskuje z tego wszystkiego. Bo jednak opiera się ono na prawie brytyjskim, które ma, jeśli mi dobrze wiadomo, bardzo ściśle określone przepisy dotyczące reklamowania produktów. Ale to nie jest tak, że tam w opisie gry na Steamie wskazują na przykład, że miałoby nie być ekranów ładowania, które tak naprawdę są, albo że miały być jakieś frakcje walczące o terytoria, których tak naprawdę nie ma w grze. Jak? <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> Okej, okay, naprawdę, to jest śmieszne. To, to już jest na tym etapie śmieszne. To zawsze było śmieszne. Nie, to, to był taki moment, że to dla mnie było smutne, jak się dowiedziałem, jak dobrze to się sprzedało. Ja patrzę na twarz Szala Murraya i od razu jestem spokojny w środku. Ja bardzo lubię tego pana. On ma świetną twarz do zadania, które miał przydzielone. No dobra, to powiedz mi jeszcze o Sunless Skies. Sunless Skies. Przechodzimy z tematu mocno negatywnego do tematu bardzo pozytywnego. Zapowiedziano Sequel do Sunless Sea, roglajkowej -like gierki, która oferowała nam interesujący klimat i nieco unikatowych rozwiązań w gatunku. Sunless Skies ma być powiązane bezpośrednio fabularnie z Sunless Sea. Będzie się toczyło w tym samym świecie, ale na innej płaszczyźnie tego świata. Jak nazwa wskazuje, będziemy operować raczej latającymi statkami niż tymi pływającymi, ale to się też wiąże z zupełną zmianą samego otoczenia. O ile Sunless Seas odbywało się wokół upadłego Londynu, gdzie zbierały się najróżniejsze szumowiny i... Pełno typów spod ciemnej gwiazdy, ale też całkiem uczciwych, którym się przydarzyły przygody w życiu i wylądowali na dole. O tyle Sunless Skies to już jest teren arystokratyczny. Będziemy gdzieś zahaczać o siedzibę rodziny królewskiej, a sami gracze będą wcielać się już w mocno nacechowaną politycznie rolę buntowników którzy przeciwstawiają się rządom arystokratycznym. Przynajmniej tak wstępnie mówią producenci. Jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to komentarz od producenta, który no, musi powiedzieć, że jego nowa gra będzie świetna, ale nastraja mnie optymistycznie, ponieważ powiedziano wprost, że będą w ekipie producenckiej poprawiać te elementy gry, które im się podobały, dążą do lepszego doświadczenia gameplayowego niż Sunless Seas, i zapowiedzieli, że będzie to brutalnie trudna gra, ale mają na celu stworzyć grę, która z wysokim poziomem trudności jednocześnie szanuje czas gracza. Ciekawe jak mi się to uda. Godne podziwu stanowisko i podejście. No Mając na uwadze to jak fenomenalnie wyszło im Sunless Seas, nie nastąpi. Staram się na Game of the Year i najlepsze doświadczenie mojego życia, ale jestem optymistycznie nastawiony. No to te wniosków, które mamy. W tym tygodniu nie dostaliśmy żadnych maili, ale hmm. możecie je nam wysłać na hitboxy i framey at Hitboxy i framey na gmail.com. Hurra! Pisane fonetycznie. Czyli tak jak się mówi. Aha. I tak jak się słyszy. I tak jak się słyszy. Ale fonetycznie, czyli tak jak się mówi. A, nie wiedziałem, że to dos dosłownie to znaczy. No tak. Popisałem się nie wiedzą, znowu. No, daj mi jakiś temat, w którym mogę się popisać wiedzą. A co byś powiedział na dyskusję na temat tego, czy w dzisiejszych czasach będąc producentem od strony zupełnie dewu można skończyć serię bijatyk, którą produkujesz? Nie, jednak to nie jest temat, na którym się znam. Ops. Ale możemy porozmawiać. A, no to dobrze, już się martwiłem. Słuchaj. Takie Blaze Blue zostało zapowiedziane już na konsolę. Mówimy o najnowszej części Central Fiction. I zgodnie z wywiadami, co do których będę się upierał, że miały miejsce, a w tej chwili ich już nie przytoczę. Producenci zabrali głos w temacie rozwoju serii i zapowiedzieli, że ta część będzie ostatnią, która jest zrobiona na sprajtach. Mianowicie w czasach jeszcze chronofantazmy powiedzieli, że jeszcze szykują update do serii, jeszcze szykują coś nowego, ale że ten nowy update, ta następna część, będzie już ostatnią, więc wypadałoby na Central Fiction właśnie. I teraz o tyle jest to interesujące, że Masz serię bijatyk, tak? Tworzysz sobie jakąś mitologię, jakąś ekipę postaci i tak i tworzysz też fanów. Wiadomo, że Blaze Blue nie było, nie jest aktualnie grą najbardziej popularną turniejowo, nie jest może na pierwszych stronach serwisów bijatykowych, ale jest grą, która cieszy się znaczną popularnością. I w związku z tym, czy zakończenie serii, no bo nawet jeśli zrobią następną część na nowym silniku, to jednak już to będzie coś innego. Czy takie zakończenie serii jest czymś, na co dev może sobie pozwolić? Natychmiast oddzielisz się od części fanów, musisz się liczyć z tym, że pojawią się od razu rozczarowani, niezadowoleni maruderze, na których pieniądze już nie możesz liczyć. No i cóż, Ble Arc System Works radzi sobie z tym w ten sposób, że hej, seria się nie kończy. Będziemy ją jeszcze kontynuować tylko pod inną postacią. Ale czy można by w ogóle to skończyć? No, wszystko ma swój początek i koniec. Może kiedyś firma upadnie i to będzie koniec, więc w takim wypadku chyba lepiej skończyć ją samemu w taki sposób, jaki chcesz, a nie być do tego zmuszonym. Poza tym mówisz o tym aspekcie jakby biznesowym, że gracze mogą uznać, że że o jak to zawodzicie nas, że nie będzie już wychodzić co roku kolejna część mojej ulubionej serii, nie poznam kolejnych przygód Kokonoe i, i, i innych kolorowych, wesołych, śmiesznych postaci, które nie mam pojęcia, jakim cudem można z tak małą garzą postaci opowiadać historię przez tyle części. Natomiast... No, kiedy faktycznie ci gracze poczują się zawiedzeni, to, to, to jest twoja idealna okazja, żeby pokazać reszcie świata, że patrzcie, mamy coś nowego. To jest nowy start. Nie musicie już zgrać w te wszystkie poprzednie części. Nie jest tak, że ci, którzy grają od pięciu, sześciu lat, będą mieli nad wami ogromną przewagę w momencie, kiedy kupicie tę grę. Co w przypadku Blast nie jest do końca prawdą, bo jest na tyle dużo zmian, że że znowu premierą nowej części każdy zaczyna trochę od początku, to ale prawda. przeciętny gracz tego nie wie. To jest coś, co wiedzą tylko najwięksi zapaleńcy serii, a przeciętny gracz wyobraża sobie, że e, na pewno przesadzacie, na pewno i tak ktoś, kto grał w puszczenie blazu, zbije mnie bez problemu, nie chce mi się, wolę pograć w jakąś świeższą grę. Bo to jest chyba dość naturalne, że gry raczej, jeśli ktoś chce zacząć grać, to będzie próbował czegoś świeżego, a nie czegoś, co jest albo dawne, albo albo ciągnie się już od wielu lat i ma ten swój jakby... E, może już być skostniałe, może mieć już te swoje naleciałości. Więc z jednej strony to wszystko kwestia numerków, że sprawdzasz, czy dalej opłaca się robić kolejne gry dla tej samej publiczności, czy to zawsze będzie przynosiło stały dochód, czy może warto podjąć ryzyko i zrobić coś nowego, ale na tej samej marce. No bo... Arxys zrobił coś nowego, zrobił trzecią swoją serię biatek, czyli Personę. Zrobił w tej chwili Guilty Gear, Blasblu i Personę. No i ciężko powiedzieć, na ile im się ta Persona opłaciła. Na konsoli wydaje tylko dwie części nie dostaliśmy nawet najnowszego patcha, który jest na Arkedach już od bodajże roku albo dwóch. Na automatach też się nie zapowiada na kolejne części. Więc może uznali, może ta seria się też tak dobrze nie sprzedała i wolą zrobić coś nowego z blaz, i tym dotrzeć do tej publiki, która z tego czy innego powodu nie chce grać w Guilty Gear. Albo chce grać więcej niż jedną grę. No tak, myślę, że rdzeń problemu to jest ten konflikt y, intencji. To na, na pewno należy poruszyć, bo jeśli decydujesz się prowadzić projekt, jeśli jesteś częścią projektu, to też bierzesz pewne założenia, przyjmujesz pewne założenia, ustalasz je, być może Blaze Blue na przykład, albo w ogóle jakaś seria Biatek jest tworzona z myślą o tym, że będzie aktualizowana w nieskończoność, że będziemy sobie zmieniać pewne elementy, ale dopóki to się będzie sprzedawać, to my będziemy robić nowe i wtedy przyjmujesz sobie po prostu prosty wykładnik, czy stać nas na kolejną część. Jeśli tak, to robimy i dopiero w momencie, kiedy faktycznie nie będziemy finansowo mogli zrobić kolejnej części, przestajemy. To jest jedno podejście. Z drugiej strony jest to podejście artystyczne, że Okej, okay, to jest bijatyka, więc głównym elementem jej jest gameplay, ale mamy też pomysł na fabułę, mamy pomysł na postaci. Bez dwóch zdań, w przypadku Blaze Blue konkretnie, fabuła i tryb fabularny są bardzo istotne, bo jest to tryb w formie rozbudowanej wizualnowelki, novelki, która ma bardzo dużo rozgałęzień, jakiś dowcipnych zakończeń, które nie są zgodne z kanonem serii i oferuje całkiem kompletne doświadczenia. Są ludzie, którzy kupują tę grę tylko dlatego i nie jest to żaden jakiś fanatyzm i klapki na oczach, tylko jest to jeśli ktoś lubi tego typu historię, no to może ją kupić, mimo że zupełnie się nie przejmuje rozgrywką bijatykową. Tak, ja sam się świetnie bawiłem w Chrono Triggerze i w Continuum Shifcie z trybami fabularnymi. Ten w Continuum Shifcie uważam za fenomenalnie zrobioną wizualną walkę. No i trzeci aspekt to jest właśnie ten aspekt taki stricte biznesowy, czyli na ile części zaplanujemy, na ile powinno się dobrze sprzedać, jak przekonamy ewentualnych inwestorów. On się oczywiście wiąże trochę z tym pierwszym, o którym mówiłem, ale jest jednak troszeczkę też na swoim torze. I teraz tak, jeśli... Panowie z Arc System Works, jeśli w ogóle taki hipotetyczny dev zaplanował sobie, że, no ja chcę w ramach tej biatyki stworzyć serię, która będzie się rozwijać, będzie dodawany nowy system, zobaczymy też, gdzie to pójdzie balansowo, no bo takich rzeczy nie zaplanujesz na więcej niż jedną część, ale chcę dotrzeć do momentu, kiedy zamykamy fabułę i koniec. Na tym skończyliśmy. To jest moim zdaniem o tyle bardzo fajne, że daje Producentom te konkretne ramy, w których muszą się zamknąć. Te konkretne ramy, w których muszą się zamknąć. I dzięki temu łatwiej jest przygotować im się na stworzenie kompletnej serii, która faktycznie dostarczy od początku do końca określone doświadczenie zgodne z zamiarami. Ale oczywiście tworzy to ten problem dla użytkowników że ci spośród nich, dla których najważniejsza jest rozgrywka, będą czuli ten niedosyt, kiedy producent wprost im powie Słuchajcie, no koniec, więcej nie robimy. Więc jeśli wam się podoba, to grajcie, ale będą wychodziły kolejne gry, będą wychodziły nowe bijatyki i mamy świadomość, że w pewnym momencie odpływ ludzi grających turniejowo, zainteresowanych rywalizacją w daną grę, będzie na tyle duży, że no, rywalizacja nie będzie realistyczna. To jest ogólnie temat poruszany też nie tylko w gatunku biatyk ale ogólnie gier rywalizacyjnych, czyli to jak często należy aktualizować grę czy warto, czy gra, która nie jest aktualizowana dostatecznie często może cieszyć się popularnością. Z jednej strony w Counter-Strike 1.6 grało się tyle lat, mimo całkowitego, no były jakieś tam pacze, ale były rzadko, były bardzo małe i zmieniały raczej z tego co wiem rozwiązania techniczne, a nie rozgrywkowe. A no w przypadku, a w dzisiejszych czasach, no nie ma tak. Gdy są patchowane regularnie, LOL, Dota, CS, wszystkie nowe gry też jest pogląd, że gry muszą być aktualizowane, żeby w ogóle mieć szansę cieszyć się taką popularnością i bijatyki zaczynają trochę iść tym torem. Bo dotychczas w bijatykach model biznesowy bijatyk opierał się na modelu automatowym, mhm. gdzie nie było paczy takich, że na przykład co miesiąc, bo to z, z, z trochę jednak bo wzięcie każdego automatu w kraju, wzięcie każdego automatu na świecie i zaktualizowanie go do nowej wersji, to jest mnóstwo pracy, nie każdy się tym przejmie, nie każdy się tym zajmie, rodzi to takie problemy, że w każdym automacie będzie inna wersja danej gry, bo jeden na przykład właściciel akurat zaktualizował za pierwszym razem, ale potem mu się nie chciało. Uh -huh. Innemu w ogóle się nie chciało. Inny zrobił to raz, jak akurat ktoś mu przypomniał w zupełnie losowym momencie, na przykład przy piątym patchu i potem już do tego tematu nie wracał. Y więc tworzono ewidentnie kolejne edycje. Mhm. Mieliśmy Street Fighter 2 Championship Edition, mieliśmy New Warriors, mieliśmy Super Street Fighter 2. Hyper Fighting. Tak. Było, każda edycja miała swoją nazwę, każda edycja miała jakieś konkretne nowe feature'y, takie jak nowe postaci, nowe mechaniki, nowe mhm. plansze. Pojawiało się, pojawiało. No. I, i to się na na jakby współczesne podejście do Biotec. Tak samo było z Street Fighter M4, tak samo jest właśnie z seriami Arxysa, czyli i z Guilty Gearem Accent Core, i z Blast Blue. tak... Ale w ostatnich latach to się zmieniło, bo Netherram Software mhm. pokazał, że można biatykę normalnie paczować tak samo jak właśnie tego przysłowiowego LOLa, że po prostu stwierdzają sobie, a zmienimy sobie balans w taki sposób, bo gracze narzekają, że ta postać jest za mocna, my się z nimi zgadzamy, więc y, nie ma co czekać, aż w końcu zbierze nam się tych zmian dostatecznie dużo, żeby robić nową część, tylko robimy patch, który zmienia tylko i wyłącznie sam balans gry, mhm. więc to z kolei jest oddzielna rozmowa natomiast no, w przypadku bijatek jest to o tyle istotne, że jednak każda taka nowa duża zmiana to jest nie tylko nowe feature, nie tylko nowy tryb fabularny ale też ta zmiana balansu mhm. i pytanie, czy ty chcesz, żeby ten balans się zmieniał czy może wolałbyś w tą samą grę grać wiele lat bo właśnie Blasblue pokazuje, że te zmiany ciągłe potrafią być szkodliwe, no bo ludziom nie chce się ciągle dostosowywać do tych zmian, które są tak duże, że no niektórzy z tylko lekką przesadą mówią, że każda nowa część Blasblue to uczenie się gry od nowa. Tak, no zresztą to jest też kwestia tego konkretnego podejścia do przypadku. W momencie, kiedy dev... Arbitralnie wprowadza zmiany do balansu, bo tak przynajmniej szeroko postrzegane są zmiany wprowadzane do Blaze Blue z kolejnymi częściami. One dążą do zachowania balansu, ale jednocześnie stawiają sobie na równi utrzymać balans, ale wprowadzić zmiany. Nie ma tutaj takiej sytuacji, że z daną postacią jesteśmy zadowoleni, więc nie zmieniamy nic, albo zmienimy jej jeden cios. Większość postaci ma bardzo długie listy zmian i to wpływa na ich kluczowe elementy, na serie, które się łączą w kombosy, na sposoby kombowania na innych postaciach, na mix-upy, blockstringi, wszystko w zasadzie może ulec zmianie, a co za tym idzie, faktycznie musisz poznać te niuanse, nowej, te niuanse postaci w nowej wersji od nowa między częściami decydujemy na przykład, że mieliśmy jedną postać, to teraz rozdzielamy ją na dwie. O, Dajemy tak. jednej połowę ciosów, a drugiej połowę i teraz są dwiema różnymi postaciami, a potem znowu je łączymy. Tak, bo to fabularne jest, nie rozumiesz. No, ale widzisz, idealne podejście, z jakim ja się spotkałem aktualnie co do polityki balansowania i aktualizowania gry, to jest właśnie podejście, które... Team Red, część Arc System Works zaprezentowała w Guilty Exardzie. Przechodząc z signa do rewelatora wprowadzono zmiany, ale były one minimalne. W zasadzie lista mieściła się na jednej stronie i główny reżyser, dyrektor też firmy Daisuke Siwatari powiedział wprost, że oni są zadowoleni z balansu, który osiągnęli w sajnie i nie chcą go zmieniać. Wprowadzili nowe postaci i to już samo w sobie zmienia nieco balans, ale byli zadowoleni z tego, co osiągnęli dotychczas. I faktycznie, z upływem czasu, kiedy zobaczyli to, jak nowe postaci wpływają na balans gry, to nie tylko one zostały nieco zmienione, ale pewne zmiany wprowadzono też dla starych postaci, tylko znowu były to zmiany na dużo mniejszą skalę, właśnie mające za zadanie zmienić nieco balans, a nie wprowadzać zmiany w samej rozgrywce. Przy czym, a nie przeszkadza Ci to, że ta gra jest jednak dość regularnie paczowana? Revelator miał premierę konsolową Ile rok temu? I od mhm. tego czasu miał już chyba trzy pacze. Mhm. To nie jest bardzo często, ale nie jest to też rzadko. Tak, ale mając tę świadomość, że pan Ishiwatari już powiedział, że jest zadowolony, że on nie planuje wprowadzać dużych zmian, ja też czuję się trochę pewniej, spokojniej jako gracz bo wiem, że to, czego się nauczę, będzie miało wartość jeszcze przynajmniej w tej przewidywalnej przyszłości. I co też było dla mnie bardzo ważne, zwróć uwagę, rewelator nadal nie wyszedł na PC-ty, nadal jest niedostępny, ale na Steamie można kupić Sinai, tak się składa, że ja go posiadam. I w momencie, kiedy decydowałem się ćwiczyć jakieś takie mniej istotne rzeczy, mogłem sobie większość elementów mojej postaci ćwiczyć po prostu na komputerze w Signa i to się przekładało jeden do jednego w rewelatorze, bo postać nie była zmieniana. Są pewne nowe elementy w rewelatorze, które muszę poćwiczyć oddzielnie, ale jeśli wygodniej jest mi siedzieć przy komputerze, to mogę sobie na to pozwolić i wiem, że to co robię ma jakąś wartość. A jedna rzecz, do której też chciałbym wrócić odnośnie tego pozostawiania bijatyki. Ja mimo wszystko jestem zwolennikiem wizji autorskich, wizji reżyserskich. Tego, że Dev sobie zaplanuje coś i stara się dążyć do zrealizowania tej wizji. I jeśli ta wizja wiąże się też z tym, że w pewnym momencie zamykamy temat, to ja również to szanuję. Bo tworzy to pewnego rodzaju bańkę z wspomnieniami, których nic nie zmienia. To jest, tu, tu wraca to hasło tak że możesz być bohaterem albo żyć tak długo że staniesz się złoczyńcą czy jakkolwiek to było przerabiane um, mam wspaniałe wspomnienia ze starymi guilty girami z akcent korem ze slashem później z akcent korem plus r który uważam za szczyt tej serii a exart jest dla mnie świetnym rozwojem ale Brak niektórych postaci, brak mojej postaci, którą chciałbym bardzo grać, jest dla mnie bolączką i mam świadomość, że doświadczam tej gry, która jest bardzo dobra, ale jednak ma te, ten jeden brak, którego nie mogę jej kompletnie wybaczyć. No i mam nadzieję, cały czas mam nadzieję, że będzie ten patch, który doda moją postać, że wrócę do tego kompletnego doświadczenia Guildy Gira, ale ponieważ miałem bardzo dużo doświadczeń ze starszymi częściami, to te nowsze no, są w pewien sposób wybrakowane. I nie miałbym nic przeciwko, gdyby, gdyby Arc System Works zdecydowało, że słuchajcie, na Accent Korze plus RC zamykamy temat Guilty Gear, ale zaoferujemy wam nową grę, w której są nowe postaci. Bo teraz mam tego Exarda, mam tego Rewelatora i widzę już kilkanaście postaci ze starych części, które wróciło, a nie wróciła moja i to mnie cały czas boli. Hmm. No. Nie mam szczególnie mocnych przemyśleń w ani w jedną, ani w drugą stronę. Gram i w takie gry i w takie. gram właśnie w Lola, w którym te pacze były co chwila i to było fajne. To, że ta gra co chwila się zmieniała. To, że co chwila mogłem, a wykombinuję sobie tutaj, odkryję jakąś mocną postać przed tym, jak odkryją ją większość ludzi. Wtedy mogę wygrywać tylko dzięki temu, że jakby wyprzedziłem swoją wiedzą. A z drugiej strony może ktoś inny zrobi to samo i będę miał doświadczenie bycia po tej drugiej stronie, że muszę wykombinować, jak poradzić, sobie z czymś, na co nikt jeszcze nie wykombinował kontry. Gdyby nie te ciągłe zmiany, to podejrzewam, że ta gra prędzej czy później by się ustabilizowała i... Jednak te odkrywanie mocy postaci i rozgrywek byłoby na dużo bardziej szczegółowym poziomie, co też ma swój urok, ale muszę przyznać, że jednak cieszę się, że miałem takie doświadczenie, że miałem coś takiego w skali większej. Że nagle okazuje się, że postać, której w ogóle nie widziałem przez miesiące w ani jednej grze, nagle okazuje się być super mocną postacią i muszę się nią kompletnie od nowa uczyć grać. Co pewnie nie zdarzyłoby mi się, gdyby ta gra kompletnie się nie zmieniała, bo wtedy po prostu nigdy bym tej postaci dosłownie nie zobaczył w rozgrywce. A powiedz mi, czy... My... Ja jeszcze tylko dokończę. No. A z drugiej strony nie mam też nic przeciwko grom, które się kompletnie nie zmieniają. Gram w Marvela 3, który jest taki sam już od pięciu czy sześciu lat uh -huh. i nadal tak samo przyjemnie, nadal wiem, że są w nim rzeczy do odkrycia, nadal wiem, że te same schematy jakby mogę kombinować, powielać, zmieniać. Nadal jeszcze przez wiele lat ludzie odkrywali nowe Możliwości, co jeszcze w tej grze można wyciągnąć, jakby tak mocno starali się w tym rozgrzebać, tak na pierwsze czynniki rozłożyć, że po prostu kompleksowo, całkowicie, bez żadnych tam jakichś zakamarków nieporuszonych. No i czego to z kolei w przypadku Lola się nie da zrobić, no bo ta gra nigdy nie będzie na tyle długo w takim samym stanie, mhm. żeby. By można było faktycznie powiedzieć, że wszystko w niej sprawdziliśmy, bo zanim dojdziemy do, nie wiem, nawet połowy, to nagle się okazuje, że pojawiło się 20 nowych rzeczy, a 30 innych, które już odkryliśmy zostało zmienione i musimy je ponownie sprawdzić, więc nie mam żadnych jakichś mocnych, ideowych poczucia, że lubię jedno albo drugie rozwiązanie. Cieszę się, że są różne rzeczy, że można różnych rzeczy próbować i mieć różne doświadczenia. A powiedz mi, czy nie jest tak, że po prostu jest to też zupełnie inaczej rozpatrywane zależnie od samego gatunku gry? No bo przecież w LOLu nie wiem, jak często zmieniane były mechanizmy rządzące danymi postaciami, a jak często po prostu zmieniane były już cyferki, które były w te mechanizmy wpisane. To znaczy, możesz grać daną postacią, Przychodzi patch i nagle się okazuje, że ona po prostu robi większy damage, albo szybciej sobie odnowi HP, albo zbierze mniejszy damage od przeciwników i to czyni ją dużo lepszą, a nie wymusza na tobie nauczenia się grania nią od nowa, bo same konsekwencje używania kolejnych umiejętności są takie same. Wymusza, bo nagle się okazuje na przykład, że nie mogę nią tak szybko dostać się w jakieś miejsce. Co sprawia, że kompletnie muszę przemyśleć mój plan gry na nowo, bo polegałem na tym. Uh -huh. I nagle nie mam w ogóle tej możliwości. Tylko przez to, że jakiś numerek się zmniejszył. Tylko przez to, że tam pokonanie jakiegoś tam przeciwnika zajmuje mi więcej czasu. Tylko, albo na przykład z kolei w drugą stronę, że nagle mam taką możliwość. Uh -huh. nagle mogę kogoś zabić jednym ciosem. Uh -huh. Tylko dlatego, że on nagle robi od... trochę więcej obrażeń. Ale to już sprawia, że z ciosu, który mogę tylko powiedzmy użyć jako dobitki, nagle mogę go użyć zupełnie od zera. To zmienia całkowicie sposób postrzegania postaci. Mhm. Więc te zmiany numerków miały równie duże znaczenie... Co, co zmiany głębsze mechanik... Zwłaszcza, że tak jak mówię... Tych zmian było bez przerwy... Było ich mnóstwo... I co patrz... Trzeba się było nagle... Co chwila miałem tak... Że musiałem się nagle nauczyć grać na nową postać... Bo nagle ona się zrobiła mocniejsza... Albo uczyłem się sam grać nową postacią... Bo odkrywałem, że jest mocniejsza... I chciałem sam z tego skorzystać. Pamiętaj, że w tej grze jest 131 postaci... I ja na przykład grałem większością z nich w grach rankingowych prędzej czy później, więc tak, żeby faktycznie się postarać, gdzie w bijatyce no, gra nie więcej niż jedną na takim faktycznie wysokim poziomie jest, nawet no, niekoniecznie na wysokim poziomie, ale tak, żeby wiedzieć co ona robi, żeby znać jej właściwości. Żeby tak nauczyć się postaci po każdym takim dwutygodniowym paczu, no myślę, że by się nie dało. Mhm. Chyba, że jest to naprawdę prosta gra, a my jesteśmy już jakimiś megamistrzami, którzy bardzo szybko wiedzą nie tylko jak grać, ale też jak się uczyć szybko. No tak, no bo argument przeciw częstemu paczowaniu bijatyk jest ten sam niezmiennie i na pewnym etapie jest bardzo prawdziwy, mianowicie no, bijatykę trzeba eksplorować. Większość bijatek, w zasadzie każda, która była wydana w ciągu ostatnich tych piętnastu, a nawet więcej lat, jest na tyle złożonych i ma tyle niuansów, a jednocześnie stawia przed graczami tak duże wymagania co do ich zręczności, że zanim będziemy mogli w bardzo pewny sposób określić, która postać jest najmocniejsza, co jest błędem, który źle wpływa na rozgrywkę, albo co jest w ogóle zagrywką, czy elementem systemowym, który kompletnie wywraca grę do góry nogami, no to potrzeba co najmniej kilku miesięcy, a niekiedy nawet lat, żeby odkryć coś, co faktycznie tak w tak znaczący sposób wpływa na tę grę. No więc jeśli, powiedziałbym, że jakaś postać jest no za mocna i trzeba ją natychmiast znerfić, a dwa tygodnie później dostałaby nerfa i dokazałoby się, że w zasadzie to wystarczy się nauczyć dobrze blokować i to jest tylko kwestia moich umiejętności i wysiedzenia w treningu, oswojenia się z animacjami, no to byłoby to na szkodę gry, bo nie tylko zmieniono coś, co nie było problematyczne, ale też zmieniono to w nowy sposób, który być może sprawi, że ta postać będzie zbyt słaba i z kolei nie będzie warto nią grać poważnie. Albo okaże się, że wzmocni się jakiś inny jej aspekt, który uczyni ją mocną w zupełnie inny sposób. I to po prostu zniechęca graczy do zmian balansowych w pijatykach, szczególnie takich częstych. I tak podsumowując ten temat... Obiektywnie patrząc na sprawę, to wszystko zależy od założeń, z jakich wyjdziemy robiąc tę biatykę, startując z projektem, przynajmniej moim zdaniem. Ale ja sam preferuję jednak to podejście, że zaokładamy jakiś plan rozwojowy i dążymy do punktu końcowego, w którym powiemy definitywnie dziękujemy za udział i zapraszamy do naszych nowych produkcji. No, myślę, że to wszystko wymaga, wynika z że to Nie należy wychodzić z założeń, tylko warto się adaptować do sytuacji. Jeśli się okaże, że bijatka weszła w takiej formule, że nikt nie chce żadnych zmian, no to nie robimy zmian, tylko bierzemy się za następny projekt. Jeśli się okaże, że jest mnóstwo możliwości rozwoju, że gracze po prostu chcą kolejnych postaci, albo że wystarczy wprowadzić odrobinę zmian, żeby ta gra stała się dużo lepsza, albo że kombinujemy jakiś model, który pozwoli nam na to, żeby robić po prostu kolejne części, które nie będą się od siebie różnić, na tyle, żeby wymagało to ogromnej pracy z naszej strony, a jednocześnie gracze będą chcieli w nie inwestować. To wydaje mi się, że, że to ciężko przewidzieć, że lepiej zobaczyć pierwotny odbiór i się do niego zaadaptować, a nie z góry zakładać, że ta gra będzie na 12 części, a ta na 3. Mhm, mhm. No. Jedna rzecz, którą jeszcze chciałbym zobaczyć na rynku, bo nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek miała miejsce, to wydanie danej biotyki, podziękowanie graczom przejście do nowego projektu i wykorzystanie tego projektu jako bufora czasowego na rozwinięcie sceny jeszcze eksplorowanie tej gry, którą wydaliśmy najpierw i właśnie po tych dwóch latach, czy ilekolwiek trwałby proces produkcji czegoś nowego, zebrać dane o starej grze i jeszcze ją spaczować. To jest jedna rzecz, która mnie zainteresowała, kiedy zapowiedziano Injustice 2 przez NetherRealm Studios, bo ja uważam, że tak długo pracowali nad Mortal Kombat X i włożyli w to tyle wysiłku, że udało im się zrobić z tego bardzo fajną bijatykę turniejową. Wow. Tak, ja naprawdę uważam, że Mortal 10 jest całkiem solidną grą i o ile nie jest to Guilty Gear, więc ja nie będę przy nim siedział dniami i nocami, to jest to zdecydowanie bijatyka, którą bardzo chętnie odpaliłbym sobie na przykład na godzinkę, tak po prostu, żeby zobaczyć, co można daną postacią zrobić w treningu. Um. natomiast to, co mnie zainteresowało właśnie w kwestii Injustice 2, to od razu ta eksplozja memów, dowcipów i tak dalej, że o, zaczyna się cykl NRS-u i teraz wszyscy oleją Mortala dziesiątkę, a rzucą się na Injustice i już nie warto grać w Mortala dziesiątkę, co byłoby dla mnie o tyle zasmucające, że nie wiem, czy Injustice 2 będzie dobrą grą, czy nie. Wiem, że podjęto pewne kontrowersyjne decyzje, ale jeszcze zobaczymy, jak one zostaną ostatecznie zrealizowane. Natomiast chciałbym zobaczyć takie rozwiązanie, które łączy trochę najlepsze cechy może jednej i drugiej opcji, czyli NRS mógłby zadeklarować, że słuchajcie, Mortal 10 jest nadal wspieraną przez nas grą, grajcie sobie w nią turnieje, nie wiem, być może nie dawać jakichś wielkich dofinansowań, no bo trzeba też trochę rozbudzić scenę turniejową w nową grę, ale dać graczom znać, że czas, który mogliby jeszcze inwestować w 10, to nie będzie czas zmarnowany, a nawet pójść dalej, być może... Czyli powiedzieć, słuchajcie, injustice 2 to jest gra, um, to jest gra w bijących się superbohaterów i my nie robimy z niej bijatyki turniejowej. Taki, taki pomysł z mojej strony. Powiedzieć wprost, to nie będzie bijatyka turniejowa, tylko to będzie taka fajna gra, gdzie będzie masa opcji, oglądanie jakichś śmiesznych animacji fajnych, robienie sobie własnego bohatera z kompletnie zepsutych balansowo przedmiotów, a platformą turniejową pozostaje Mortal 10 i będziemy go jeszcze rozwijać. O, myślałem, że będę musiał ci przerwać, a skończyłeś. Ale czym to się różni od tego, że Arksys robi jednocześnie trzy różne serie bijatyk? No właśnie, interpretacją tych scen turniejowych. Czyli to nie jest tak, przynajmniej ja tego tak nie odczuwam, że wyszedł nowy Guilty Gear, to olewamy Blaze Blue. Albo wychodzi nowe Blaze Blue, to olewamy Guilty Gear. No, ale nie, mówiłeś o tym, żeby oni powiedzieli, że jedna seria jest dla graczy turniejowych, a druga dla graczy casualowych. Mhm. To trochę tak jest. Masz Guilty geera, który jest... Tylko, że właśnie to jest... To mi się podoba, że Arksys sam tego nie narzuca interpretacji. Mhm. Tylko robi taką serię Guilty Gear, która jest oparta na tych korzeniach swoich, na swoim ogromnym dziedzictwie i na tym, że gracze wiedzą mniej więcej, jakiego stylu rozgrywki ich chcą od niego, czego się mogą spodziewać. I starają się im to dać w jak najbardziej rozwiniętej, jak najbardziej doszlifowanej formie. Masz to Blasbrook, który jest takim eksperymentem, że zrobili grę dużo inną, zdaniem wielu, no mniej, gorszą turniejowo niż Guilty Gear, ale z drugiej strony przyciągającą tym swoim trybem fabularnym. Uh -huh. Więc znowu było to nowe rozwiązanie, a potem spróbowali trzeciego rozwiązania, czyli zrobić grę na licencji, która opiera się na tym, że chcą przyciągnąć fanów zupełnie z tej persony, czyli zupełnie innego gatunku gier do bijatyki. Więc to są dla mnie, to jest pokazane, że tak da się zrobić i że to już było zrobione. Uh -huh. Bo też sądzę, że jak najbardziej, że te trzy zespoły ze sobą współpracują, wymieniają się pomysłami, patrzą na dane zebrane z, przez jedną ekipę na przy produkcji innej gry. Arc System Works ma swój Arc Cup, gdzie grane są ich gry, ale wydaje mi się, że jest tam i turniej Guilty Gear, i turniej Blaze Blue, więc faktycznie obie gry są traktowane nieco równolegle. Z tym zastrzeżeniem, że widzisz, wiemy o tym, że Arc System Works podzieliło swoich pracowników na dwa zespoły i one idą równolegle z Blaze Blue i z Guilty Gear. O ile się nie mylę, to akurat w NRS jest tak, że cała firma pracuje nad jedną grą. Dlatego następuje ten cykl, o którym wspominałem, bo na następną grę trzeba poczekać słuszny czas i to powoduje, że scena turniejowa raczej decyduje się na to, że jedną grę zastępujemy drugą. Ale do tego dochodzi jeszcze właśnie kwestia pieniędzy i kwestia turniejów. Pamiętaj, że gry NRS-u są bardzo wspierane przez ESL, Electronic Sports League i to jest też kwestia tego, jak oni się dogadają między sobą. No bo ESL-owi zależy przede wszystkim na popularności, na odwiedzinach, na, na widzach i teraz jeśli NRS zgodzi się na to, że ESL rezygnuje z jednej gry na rzecz innej, żeby ją maksymalnie promować, co musi, być, musi nastąpić przez kwestie licencyjne, no to też dokłada cegiełki do tego, żeby ten cykl mityczny NRS-u był kontynuowany. No Ciekawi mnie, jak to rozwiążą. Wiem, że na razie moje wyimaginowane rozwiązanie nie weszło, ale nadal mam nadzieję, że obie gry znajdą jakoś miejsce, swoje nisze, żeby mogły koegzystować. Hitboxy i, frame. Hitboxy i framey na gmail.com Jak pewnie słyszycie, mamy gąbkę na mikrofonie. Jestem pewien, że słyszycie. Ja Musicie też, to słyszeć. Ja mam nadzieję, że słyszycie. Więc będziemy też dzisiaj, do, do, w momencie kiedy słyszycie ten podcast, powinien już być RSS nasz, do podcastu, co oznacza, że możecie sobie go wkleić do jednej z aplikacji pobierającej podcasty automatycznie, kiedy tylko są publikowane, więc nie będziecie musieli zaglądać na naszą stronę, jeśli wolicie taką formułę. Spróbuję też, żebyśmy byli dostępni na iTunes. Wydaje mi się, że ten proces jest trochę bardziej skomplikowany, więc będę dawał znać, czy coś z tego wyjdzie. No i, i tyle. I za tydzień porozmawiamy na kolejne tematy. Wydaje mi się, że na tym już się powoli kończy etap rozwoju naszego podcastu. Teraz już tylko nagrywać. Mhm. Mm tylko nagrywać. I tylko. słuchać. Słuchać. Słuchać? Słuchać. Słuchać. Słuchać. słuchać.